Witam, Fantasmagiria, podcast w grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 331. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Spychała aka Dr. Judy. Witaj Piotrze. Cześć Damianie. No cóż, spotkaliśmy się tutaj z, z bardzo wyjątkowym celu omówienia y, chyba najgłośniejszej y, premiery tego miesiąca. Na pewno jednej, jednej z głośniejszych tego roku. I tak, dokładnie, dokładnie. I bardzo kontrowersyjnej jednocześnie. Nie, nie wiem, czy widziałeś... Najpierw zaczniemy tak enigmatycznie od, od liczb. Nie wiem, czy widziałeś jak, słupki sprzedaży tej gry. Pewnie astronomiczne, nie. słupku sprzedaży nie widziałem. Widziałem recenzje, widziałem zachwyty i tak No właśnie. Tak jestem troszkę zdziwiony. Recenzje, recenzje w takich serwisach, w których Który ja lubię, e, no. zwykle... No tak, ale tam, gdzie, gdzie się stawia o. na przykład na równość, na... na o nie, na przepraszam, poprawną, poligon, przestałem, poligon przestałem czytać po, po, po tym, po, po, jak to się nazywa, po tym jak Artur Gis zaczął wypisywać głupotę a po Wiedźbina, a potem jeszcze mu ten niejaki i Musa zaczął wturować. Tak. Wiesz a. co, ale, te, ale te, ta po, polityczna poprawność, ja nie mówię nawet o, o, o, o tym recenzencie, ale ostatnio słuchałem sobie podcastu i y, pewnego zagranicznego i jeden właśnie z, z rozmówców opowiadał, że odświeżył sobie, czy może po raz pierwszy, chyba, chyba po raz pierwszy e, oglądał e, Ghost in the Shell. No. I e, jeden z jego komentarzy był taki, że po prostu nie rozumie, dlaczego tak dużo jest tej nagości, czemu oni epatują tą nagością w tym ja sobie pomyślałem, boże, kto na to zwracał uwagę? No nie, oczywiście, to było, to były taki element, no nie, co się bardzo podobało, szczególnie jak człowiek jest młody i ogląda, e, Ghost in the Shell. Nie, ale to tak, to, mi się, taki że to był w miarę, No właśnie, że to było w miarę z, e, tak to. bo ten zrobiono. kamuflaż związany był właśnie z tym, że, no po prostu ubranie nie jest, nie może zmienić się na, na, na przezroczyste trans, transparentne. No to raz, dwa, dwa ta że tam skryt... były kwestie, kwestie, po prostu, było podkreślane kwestie świadomości ciała, tak, i czucia siebie we własnym ciele, co i od czasu do czasu jakąś nagość można podkreślić. To nie była nagość w sensie pornograficzności, Graficznym. I w tej grze, która dostała tak wysoką ocenę, 9,5, nie wiem, czy doszedłeś do tego momentu, w którym twoim towarzyszem podróży jest kobieta. Mówisz o Piper niejakiej? Tak, e, Piper, tak, ta, ja jej nie lubię, jakoś mi nie przypada do gustu nie ziemi jej zakąpana. No właśnie, to już jak. Już mam powiedzieć, że rozmawiamy o Falaucie 4, ale to, co chciałem Ci powiedzieć, tylko tyle, że yy, właśnie nie, nie zwrócił na to wyjątkowo yy, taki spostrzegawczy recenzent, Artur Gis, nie jest że gwizda się, że gwizda się na tą kobietę, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, no, prawda? Ale czy, chyba że to jest bug, no. ale mój bohater czasami jak woła Piper. To on na nią gwizdze? To jest. Tak jak na psa, na, na dogmita. Mi się wydaje, że chciałbym wiedzieć, że to jest jakiś baj. Może, może, może się nie te pliki, nie te wave odtwarzają, wiesz? Tam tak, bo to jest po prostu niesamowite. W każdym razie Fallout 4, e, niesamowita e, liczba kopii e, wysłanej do sklepów. Mówi się o 12 milionach Matko Boska. kopii. Przecież premiera yy, była tydzień pre... temu, dobrze pamiętam? Ale to wiesz co, to jest, to jest ile wypchnięto wypchnę do sklepu. Ale ja wiem, o, że to nie jest faktycznie sprzedano. Oficjalna sprzedaż to oczywiście może troszeczkę inaczej wyglądać, ale to zawsze się daje te liczby, które ładniej wyglądają, a, a, a, ale podobno sprzedaż na Steamie to jest około półtora miliona. No to już jest bardzo... Jeśli mówimy o, mówimy o samym segmencie PC, to, to jest... No, Dokładnie. To jest I to już, to już pokazuje, jak, jak wygłodniała była grupa PC-owych graczy, jak ich pecety czekały na... Falota 4, żeby po prostu odpalić go na ultra-uber ustawieniach, <śmiech> <śmiech> żeby później się przekonać, że ta gra wygląda troszeczkę lepiej jak Fallout 3 czy Fallout New Vegas z modami, no nie? Być może nawet nie wygląda lepiej niż, niż tamte gry z modami, nie, ale... Nie, no nie, wygląda lepiej, bo jednak wiesz, no pewne, pewne, przynajmniej kwestie graficzne widać, że zostały zmienione. Przede wszystkim jest w ogóle zupełnie nowy model oświetlenia. Jest, mhm. jest, jest zupełnie no, inny rodzaj materiałów i to widać. No te, to oświetlenie jest wyjątkowe, piękne, to te, jest te, te, te God's Race, co się nazywa? Tak, oni nie nazywam God's Race, sm, tak. Kosmyki, to, są, tak to, to są te, te, te, te świetle, takie. Tak, to, to pięknie wygląda, zresztą rzeczywiście, kiedy jesteś na otwartej przestrzeni, kiedy nie ma innych ludzi, innych postaci i tak dalej, to... to, to, to ten krajobraz robi wrażenie. Szczególnie właśnie, kiedy, kiedy pogoda dopisuje. Albo nie dopisuje. Jak, jest, jak na przykład jest mgła. Tam mgła też wygląda fajnie, aczkolwiek nie wiem. ja mam, je... Ona jest za często chyba. Ona nie, się dosyć to znaczy... często pojawia, to prawda. Tak, I... A miałeś się na przykład już zmienne warunki pogodowe i to nie mówię o zwykłym deszczu, a na przykład takim kwaśnym deszczu. Ja miałem burzę, burzę i, miałem i, z tego, i w momencie, kiedy miałem burzę, to miałem większą liczbę radów na sekundę i tak, ja musiałem się tak, chować. Tak, tak. <laughs> I, i, I są kwaśne deszcze i w ogóle to jest, to jest ciekawe. No właśnie, Fallout 4 no, co to nie ukrywać, no czekaliśmy na tą na, na tę grę Szczególnie po, po New Vegas. Nasze oczekiwania w stosunku na przykład do kwestii fabularnej były dosyć wysoko. Znaczy, mieliśmy wysoko umieszczoną poprzeczkę. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, przynajmniej. No właśnie, Piotrze, twoje, twoje, twoje wrażenia po, po, po w, no już dłuższej grze. No tak, jeszcze nie przyszliśmy, tak, to nie, nie, nie, nie, trzeba nie, nie taki mały disclaimer, nie przyszliśmy jeszcze. Nie, nie, nie. Czyli na przykład nie dostaliśmy jakiegoś super zwrotu akcji fabularnego, który nagle okazuje się być tak drzgoczący, że dajemy dychę. Aczkolwiek prostu... ja widziałem dzisiaj jedną lokację, która w, w zasadzie chyba właśnie głównie ze względu na swoją oszczędność hmm. w środkach i ogołocony ze wszystkiego wygląd zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie wiem, czy byłeś w... Jak to się nazywa? Może... The Glowing Sea. No wiesz co, jeszcze tam jeszcze nie, nie doszedłem. No to, no to nie, będę dlatego, ci że, nie będę ci Powiem mówił. tak, że takie delikatne spoilery czy w ogóle opisy miejsc one się tutaj w tej, tej naszej rozmowie powiem dlatego że no nie ma sensu. Nie, ma, nie, ma, nie da się inaczej, natomiast no nie będziemy In, nie zrażać się inaczej. fabuły po, tak ogólnie. Poza tym głównego wątku fabularnego i tak nie będziemy jakoś specjalnie zrażać, bo, bo, bo jeszcze też e, przed nami chyba jakieś te najważniejsze zwroty akcji i tak dalej. Na razie dużo dużo eksplorujemy, dużo oglądamy. Ja jestem, wciś, mi się wydaje, że w połowie może nawet nie, tego wątku. tak Takie Odnoszę wrażenie, ale, ale generalnie będziemy tutaj to, co widzieliśmy, będziemy o tym mówić. Więc, jeśli ktoś jest strasznie przeważywiony, to, to niech uważa, ale generalnie nie, nie, nie, nie będziemy nie będą robić to zwrotów, spoilerów jakichś takich wielkich. Do fabuły głównego Powiedzmy, wątku, że, tak. powiedzmy że główny wątek, no to pierwsze pół, możemy rozmawiać o pierwszym pół godzinie, ale to chyba było wszystko. Hmm. Tak, to chyba wszyscy Internecie. wiedzą, jaki jest główny zwrot akcji, jeśli chodzi o Zarządzanie akcji jest koszmarne, tak. jest koszmarnie zrobione. Tak. Jak rozmawiałem o tym z jeszcze innym znajomym, który pożyczył właśnie sobie grę na Xboxa i właśnie zaczyna, to powiedział, że miał wrażenie, że to jest taki amateur hour, że to po prostu tak jakby mhm. ktoś wypożyczył grę stażystom do zrobienia albo właśnie moderom, i ona jest zrobiona, jakby ona była zrobiona przez właśnie, przez jakieś totalne amaturowanie, przez profesjonalnych producentów. I jestem się w stanie niestety z tym zgodzić. Ale, ale dlaczego? To, Głównie to... prezentacja, ten taki mhm. to, co, to, co nas drażniło w poprzednich falloutach, czyli taki teatr kukiełek, można powiedzieć. Te postacie i ten cały świat, który jest jakby zamrożony i czeka w, na Twój ruch. Na, na to co ty zrobisz to się, i to się generalnie później powtarza oczywiście już w samej grze ten początek, który w ogóle pierwsze co mi przyszło do głowy jak, jak oglądałem to zawiązanie akcji i to wyjście z, później wyjście z tego schronu miałem wrażenie, że to jest jakby delikatna wariacja na temat wątku z Fallouta 3 tak? tam, byliśmy, tam byliśmy dzieckiem szukającym rodzica tutaj jesteśmy rodzicem szukającym dziecka tak, dokładnie. no nie wysililiście się panowie Mm -hmm. czy ja byłem przekonany, nie wiem skąd mi się to wzięło być może yy, gdzieś gdzieś yy, omylnie kątem oka widziałem jakiś może fragment rozgrywki czy jasną, Mi się wydawało, że w ogóle początek gry będzie taki, że my przynajmniej jakiś czas spędzimy w, tym, w, tym, w, tym, w, tej, w tej pierwszej krypcie, tej 111, że, że tam będziemy na przykład, nie wiem, przez jakiś czas funkcjonować, że to nawet jakby to było 15 minut czy 20 minut, ale takie tłuszcze, wiesz, że widzimy jak to społeczeństwo żyje. Tak jak pamiętasz było w, na przykład w pierwszym falałcie, kiedy akcja zaczynała się od tego, że no właściwie... W, wszystko jest ok, tylko okazuje się, że water chip się popsuł i nie ma jak zajmować się jak oczystać wodę. Mm, Kiedy tak, tak, było... widzisz to społeczeństwo, które sobie żyje, a później ty opuszczasz je i wtedy jakby wychodzisz na świat. Myślałem, że tutaj będzie podobnie, a tu jest coś tak szybko, że tak jakby przelatujesz przez to. Nawet nie mm, ktoś, kto powiedzmy nie zna, nie zna Fallouta. Jakby Fallout jest e, czwarty pierwszą grą. No, może nie poczuć tego klimatu. Tak, no myślę, że to może, może być nie... problem. Wiesz, generalnie jest problem i to w, poprzednich w poprzednim Falloutie, to już, bo w sensie Falloutie 3. Um, moim zdaniem, BTSD jakoś niespecjalnie e, ma tak naprawdę pomysł na to. Jak to powinno wyglądać, bo to co, to co dostajemy na przykład w ramach informacji, w ramach e, tekstów e, i w ramach nawet wiesz co, w, e, w postaci sam, samych ram czasowych, jakby nie zgadza się specjalnie z tym co widzimy na ekranie. I, I to jest teraz na przykład bardziej widoczne jeszcze przy tej zmianie grafiki, na taką bardziej kolorową, bo mimo, mhm. że to jest fajne, ale e, to jednak e, po raz kolejny, e, Pani powtórzyli dokładnie ten sam błąd co w trójce, to znaczy absolutnie nie widać tego, że to jest świat 200 lat po wybuchu bomb. Jak dla mnie to jest świat tak może z 5 lat, może z 10. może znaczy, z dwadzieścia. To, to prawda, to prawda, bo w ogóle ma, ma się takie wrażenie, że, że to nawet, nie. no wiadomo, że to jest alternatywna historia, ale to jest właściwie alternatywny świat. Gdyby, gdyby te miejsca nie miały na przykład na, na, nam znane, czyli na przykład, nie wiem, to nie nazywał się Boston, tylko, nie wiem, jakąś inne y, nazwa zupełnie z kosmosu, to właściwie można by odnieść wrażenie, że to jest tak jak w Gears of War, prawda, że tam akcja toczyła się nie na Ziemi, tylko zupełnie na innej planecie. To były niby, wiesz, ludzie, niby jakieś takie y, podobne rzeczy, prawda, helikoptery, hey, tak samochód. A, a przepraszam, a w, akcja w Gearsach nie toczyła się na innej planecie? No właśnie, właśnie mówię, że tak jak, że gdyby gdyby na przykład Boston nie nazywał się Bostonem, tylko dali jakąś mm -hmm. zupełnie inną nazwę, mogliby przyjąć, że właściwie Fallout jakby toczy się inna, inna historia, się podąża, bo właściwie ona się inaczej toczy, no nie? Ten, ten, prawda, druga wojna światowa i to, co się dzieje po drugiej wojnie światowej jakby idzie w zupełnie, jakby rozgałęzia się w stosunku do tego, co... Tak, tak, no bo widzimy jest... po tym intrze, no, no będę strasznie słabym, um, że, że, to, że to jest jakby... I, i, i dla mnie to i stylistycznie, wizualnie i, i jakby w ten, tak. taki bardzo wyraźny sposób nawiązywało do tak. Wolvenstein jest też takim światem alternatywnym, kiedy tak. drugą wojnę wygrywają Niemcy i tutaj, tutaj w momencie, kiedy by była pokazana ta era atomowa w sensie jeszcze przed, jeszcze przed właśnie zrzuceniem bomb, kiedy, kiedy były te samochody napędzane energią atomową i, i, i, i ten cały streamline modern w swojej okazałości tak. połączony właśnie z, z, napędem, z napędem nuklearnym, znaczy wszystko było tam na napęd nuklearny praktycznie rzecz biorąc, to, to, to wyglądało i to mam wrażenie, że to dosyć wyraźnie nawiązywało do... A właśnie do, takiego, do takiej prezentacji trochę la Wolfenstein, że to rzeczywiście jest świat alternatywny, tak. a nie wiesz, a nie jakaś wariacja na temat tylko, świata istniejącego. Tak, tylko w tam było tak, że po prostu to wojna światowa, po prostu druga wojna światowa miała inny wynik. Po, powiedzmy tak 10-20 lat po tym, jak jakby ten przemysł technologiczny nadal idzie w kierunku tych wszystkie jakby wynalazki służą w wojnie, a nie na przykład, nie wiem, ludzkości, to tak, tutaj można powiedzieć, że mimo, że odnosisz wrażenie, że jest, że jest wojna, to mamy 2077, kiedy się zaczyna po prostu gra. I tak naprawdę to wygląda, jakby to były lata 60., tylko po prostu niektóre zabawki mają inne rozwiązania techniczne, w stylu, nie wiem, mamy samochód, który jest napędzany właśnie tą energią jakąś fuzji, czy, czy tam nuklearną i tak dalej. To jest takie dziwne, ale to jest, to ma swój, swój, swój smaczek. To ma swój smaczek, tak, ale no... rzeczywiście później dochodzi do tego momentu, w którym jakby akcja przeskakuje set lat, prawda? I, i, I oprócz tego, że widzisz to zniszczenie i tak dalej, to tak ciężko, powiedzmy, odczuć, że, że, że coś miało. No chyba, że spojrzysz na, na mieszkańców, typ, typowych mieszkańców tego świata, czyli gule, supermontanty, te zmutowane zwierzęta no nie i tak dalej, to wiesz, że to jednak trochę czasu musiało płynąć, żeby, żeby powstały takie, takie potwory i tak dalej. Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony też można, można by się zastanawiać, czy um, aby oni jednak nie, nie wyszli z takiego dosyć prostego założenia, że każdy fallout musi zawierać po prostu wszystkie, w cudzysłowie, ikoniczne elementy, które były w jedynce i dwójce I, e, tak. bo na przykład e, o, mi, o, ile, o, ile, takiego... o ile ja tak. pamiętam, no to przecież no to przecież, e, przecież supermutanci e, mhm. to była tak naprawdę nie to nie była wielka grupa rozpowszechniona, to nie była plaga rozpowszechniona na cały kraj, tak? To była mhm. grupa. Która została zarażona tym wirusem FIV, i ona była tylko de facto tam w, um, um, na terenie um, drugiego Fallouta, A tak, tak samo zresztą enklawa, tak? Um, z, jeśli zobaczysz to, to, co się dzieje z enklawą, to tak naprawdę mhm. on. Um, to co, to, co, to, co zrobiła Bethesda w Trójce i teraz, to, to tak naprawdę przeczy znaczenie słowa enklawa, tak? Enklawa to jest tak, jakby tam była ta platforma wiertnicza, że oni się zamknęli gdzieś w jednym tak. miejscu. A w tym momencie wychodzi na to, że jest wszędzie. Tak samo, tak samo bractwo stali też jest wszędzie i to tak, jak zacznę, im dłużej zacznę na tym zastanawiać, tych dziur i, ty, i tych pęknięć jest więcej i masz wrażenie, że tak naprawdę jedynym wyznacznikiem um, wrzucania lub nie wrzucania tak. czegoś do tej kolejnej części Fallouta jest to, że to po prostu się kojarzy z Falloutem, tak? I tak inna... że to jest taki post-apolityczny świat z tym nawet początek zobaczy, tak wygląda. Tak? Masz wrażenie, że jakby się zebrała grupka nerdów, ze przeproszeniem, i zastanawiała się, no dobra, z czym się kojarzy najbardziej follow? No z Power Armorem i, i co? I z Dogmitem. No to co w pierwszych, w pierwszych 20 minutach tak. jest Power Armor i Dogmit? Ale jest jeszcze, jest jeszcze jedna, właśnie bo, bo chciałem do tego Power Armor nawiązać, że jest Power Armor i jest e, Deathclaw. Więc no tak, jest tak, właśnie Deathclaw się też pojawia tak naprawdę w jednym z pierwszych czycimy. zadań, co też było słabe moim zdaniem. Znaczy trochę to, to jest tak, że w stylu, okej, okay, damy ci posmakować. Takiego bycia potężnym żebyś wiedział, do czego masz dążyć, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o broń i tak dalej. I później bardzo szybko ci to zabierzemy, dlatego, że na tym etapie gry wprowadzamy znaczy taką nową mechanikę, że na tym etapie gry po prostu z, z tej nowej zabawki, z tego twojego paramelu nie możesz korzystać. No ale właśnie, yy, yy, zanim przejdziemy właśnie do opowiadania takich konkretnych rzeczy, to, to chciałem cię zapytać, jak ci się w ogóle yy, zmiany w mechanice w Fallout 4 podobają? To znaczy, Czy... m, nie wiem, bo ty mówiłeś, że się zmieniło strzelanie. Czy znaczy, mi... strzelanie to jest jedna ta rzecz. Ta? Yy, mi się wydaje, że tam nie, to on, nie nie tyle wprowadzić jakieś gigantyczne zmiany, tylko wskutek tego, że nie ma już umiejętności, czyli skills, oni po prostu podciągnęli tak. strzelanie ze wszystkiego na taki poziom, że ono jest w miarę... Powiedzmy, że ty w miarę czujesz, że coś robisz, a nie, że ty jesteś swoją postacią, która ma statystyki i nawet jak coś trafiasz, to nie trafiasz. Tak. Bo jeśli nie korzystasz tak. z vat to rzeczywiście... Um... Nie ma czegoś takiego jak pojedyncze umiejętności do strzelania z konkretnych broni. Tak, tak. Jest tylko możliwość rozwinięcia, na przykład perka, żeby na przykład lepiej strzelać z broni energetycznej, lepiej strzelać z broni automatycznej i tak dalej. Bo właśnie o to mi chodziło, że ten system special, on został tylko w koncepcji tak naprawdę, czyli podział na te główne prawda, siła, wytrzymałość, inteligencja, Tak, z, z tych, tak jakby bezpośrednio wynikają twoje umiejętności w zakresie broń. To wszystko, co było wcześniej w ramach osobnego, jakby osobnej kategorii zupełnie, opisującej twoją tak. postać. To wynika teraz z, z głównych, z tych podstawowych umiejętności. Dawniej dawniej tak. ten system był bardzo rozbudowany. On mógł wydawać się przytłaczający dla kogoś, a teraz to po prostu jest tak sprowadzone, że właściwie to jest, to jest <śmiech> poziom, nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z, z Fahrenheit'a 451, jak e, oczywiście tam jest słowo pisane, to jest zło, uh -huh. źródło wszelkiego no. zła, no ale trzeba wiesz, jakąś informację przekazywać. Miałeś na przykład gazetę, która właściwie był komiks, ale w ogóle komiks bez dymków. Więc to była, normalnie mężczyzna siada sobie w fotelu i czyta gazetę, i ta gazeta to jest po prostu komis, ale bez, bez, bez tekstu. To ja miałem wrażenie, że właśnie zeszliśmy taki, z poziomem, no nie do te, te, tych, tego przedstawienia o Twoich umiejętności, tych perków, właśnie do takiego, takiego komis, takiego plakatu, bo ten plakat zresztą dostajesz, że z zgrom, jak kupujesz w wersji pudełkowej. No to nawet nie y wiedziałem. Y I tam masz, prawda, y takie, y to jest dokładnie to samo, mhm. wydrukowane tylko na, na papierze i możesz sobie, sobie, Zobacz, jak to wygląda, oczywiście bez żadnego opisu, bez konkretnej informacji to wszystko jakby odkrywasz yy, w grze. Ale dzięki temu być może ktoś, kto wcześniej w Falauta 4, yy, czy w ogóle w yy, 3, czy w Fallouta New Vegas nie grał, no nie musi się zagłębiać na system, bo on jest dosyć taki na początku może się wydawać dziwny, ale on jest dosyć przejrzysty. Nie wiem, czy miałeś problem w ogóle z rozkminieniem tego. Wiesz, co? No nie, z samych, ten, Ta jakby integracja wszystkiego w ramach perków czy profitów nie, nie przeszkadza mi jakoś zbytnio. To, to w zasadzie, bo tam w zasadzie. W, tam są takie cechy nawet wzięte z Obliviona troszeczkę, tak? Bo tam się, tam się pojawiają nawet niemalże bezpośrednio. Tak jest Armorer na przykład. Mhm. Um, czyli specjalista od pancerzy. Uh, pojawiają tak. się stoły do alchemii, czyli stoły do chemii, czyli do mieszania. W ogóle, w ogóle ten, ten cały crafting uh, pojawia się mhm. w wersji, zresztą ten sam dobrze wiesz, w wersji dużo bardziej rozbudowanej. Um, mhm. I on nie jest zasadniczo zły, to znaczy przynajmniej to w przypadku, w przypadku broni, to ja miałem konkretną zabawę, bo na przykład jak, jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności, to ze zwykłego pistoletu 10 mm możesz korzystać do tej pory. Ja tak na przykład mam. Mhm. Znaczy, ja tylko po prostu mam tak, e, tak mało pocisków, tak żeby po prostu sobie szaleć tylko jedną konkretną bronią. że właściwie mam chyba sześć rodzajów e, broni na sześć rodzajów amunicji. I dzięki temu nigdy nie jest tak, że po prostu Zawsze, to, zawsze coś masz, no właśnie. Coś mam w pogotowiu, tak, ale zdecydowanie tak, można po prostu rozwinąć, rozbudować broń. Są różne, no tak właściwie w, w, w takich wszystkich takich grach, gdzie jak w, ktoś to nawet porównał, że jak do Diablo, prawda? Bo masz, masz te przy, przy, przedrostki, tak? Czy w ogóle na przykład, nie wiem, wzmocniona broń nie wiem jak to jest po tam, polsku, coś. ale przypuszczam, że tłumaczenie tego to był istny koszmar i współczuję. No dokładnie, dokładnie. Dlatego ja nie potrafię tak <głos> powiedzieć dokładnie, jak to jest. Ale, ale, ale po angielsku po prostu... to też brzmi słabo i zresztą często jest też tak. przypuszczam, że w polskiej S wersji też to jest, że um, to nazwy mogą być strasznie długie. One są strasznie długie i w ogóle ktoś to bardzo genialnie wymyślił w ten sposób, że one się nie przewijają na ekranie, tylko jakby font się zmniejsza na ekranie, w zależności tak, od tego, tak. jak, jak rozbudowana jest nazwa, a od pewnego momentu po prostu font zostaje tak mały jaki jest, i tej nazwy w całości nie widać w ogóle. To prawda. Jest na po szczęście po jak, jak masz jakąś swoją broń, to, to może nas nazwać tak, tak, tak, więc to jest, to jest sympatyczne. Tak. Z takich jeszcze zmian. Znaczy, wiesz, co warto, warto, jest, jest warto, jak już mówimy o tych modyfikacjach, bo one są, mm -hmm. um, dotyczą praktycznie wszystkiego, tak? Mamy pancerz, mamy broń, mamy co tam jeszcze, nawet, nawet de facto te używki można zmieniać, bo to widziałeś już tak. pewnie, że są przypis, można łączyć. Można łączyć, e... są detamentaty albo nie wiem. Tak, są e... specjalne takie stałe. Kuchenne, tak, tak, tak. Albo, albo jakieś wygrzewo, wygrzewo psychole, tak, można sobie robić takie tak. rzeczy. To co, to, co się, to, co się jakby zmienia i to, co, to, co ma wpływ na percepcję, two... moim zdaniem, na Twoją percepcję świata gry, jest to, że zaczynasz się uczyć czegoś, co wcześniej nie było Ci absolutnie potrzebne czyli jaki złom na co da się rozbić, na jakie, na jakie tak. materiały. Że Na przykład, nie, nie wiem, jak ja wchodzę do, jakiej, do jakiejś. Do jakiegoś schronu, czy do jakiegoś upuszczonego, nie wiem, hipermarketu, czy czegoś, to wiem, że mam zbierać na przykład telefony, maszyny do pisania i na przykład kuchenki. Um, hmm. i puszki aluminiowe, bo to są potrzebne źródła surowców. Tak, albo klej, które brakuje. są tak powszechne. I są surowce, które są powszechne, i są surowce, które są rzadkie. I właśnie aluminium, tak jak mówisz, to należy do tych chyba rzadkich. I, i to też jest ciekawe, że można po prostu te, te surowce, które potrzebujesz, zaznaczyć sobie. To zawsze masz te przedmioty, które. No bo teraz nie widać, co jest tam ja przedmiocie. Nie proszę, a pamiętasz, w którym miejscu to się robi? Bo ja nie pamiętam. Ja sobie zaznaczyłem Z... kilka, i nie mogę tego po teraz usunąć. Tak to, się, to się zwykle, właśnie nie... To jest ten work że nie ważne, ta, ale to ono... jest. Na workbenchu, po prostu, te, kiedy na przykład masz e, możliwość. Masz tą listę surowców z prawej strony, jakby, tak? Ten junk. Tak. No szczerze mówiąc, to rzeczywiście, to ja nigdy nie, nie, nie zmieniałem e, tego. Po prostu kilka mam tych takich wyjątkowych surowców, które rzeczywiście trudno znaleźć, więc zawsze chcę mieć poświęcone resztę. przestanę co coś ale e, całe to rozbudowanie, właśnie ten cały element tej, tej osady, e, budowania osady, bronienia jej, uważasz, że w ogóle jest potrzebny tej grze? Czy, czy... Bo dla mnie to jest taki trochę na siłę, jednocześnie ja rozumiem, że jest jakaś taka potrzeba budowania, bo jak sobie wykupiłem swoje własne lokum w, w Diamond City, w tym takim pierwszym dużym mieście. No wiem, wiem. To, yy, to, było na screenach zresztą, tam jest, jest, tak, jest takie ładne. Zrobiłem sobie po prostu tak, zrobiłem sobie yy, przemeblowanie, bo do taką rupieciarnię dostajesz, rzeczywiście wszystko na złom. Uh -huh. Wszystkie te, te deski, betony, guma i tak dalej, i później zacząłem sobie dekorować. że To jest, to jest takie sympatyczne, to jest taki, yy, to jest taki sims, tak, no właśnie to jest taki Sims. Prostu, a ten Sims, jak się wciągniesz, to, to jest strasznie czasochłonne. Ja próbowałeś posprzątać kiedyś na przykład ten cały bajel, który jest w Sanctuary Hills po tym, jak po tej całej, całej katastrofie. Nie, Te wszystkie nie, zwalone nie. drzewa, nie. opony i tak dalej. Jakieś <laughs> chodziłem chyba o godzinę, po prostu zbierając ten syf. Um... Ja, ja zrobiłem tylko tylko tą budkę postawiłem, taką, wiesz, taki domek, ogrodzenie naprawiłem i tak dalej. też takie, takie rzeczy, tylko chciałem zobaczyć po prostu, jak, jak to by wyglądało, kiedy, kiedy wiesz, bawisz się w to budowanie i i nie powaliło mnie na kolana, jednocześnie to jest dobre, bo dodaje ci doświadczenie, czyli zawsze jak coś zbudujesz, to nie jest jakby to końca taki czas stracony. Tak, no tam że dostajesz możesz... tam 4, 5, 8, 10 punktów doświadczeń to, tak. to są drobiazgi później już, jak, jest, jak masz tam poziom, nie wiem, 20 czy któryś, mhm. to już tak średnio cię, do, średnio cię to interesuje, ale, ale to ale widać, że włożyli, że włożyli, na początku tak, na początku właśnie troszkę tych punktów można zdobyć w ten sposób i sobie nawić poziom. No i widać, mhm. że oni tutaj też trochę włożyli w to pracy w sensie, w sensie tych kategorii no. jest trochę, masz tam te różne łóżka, krzesła, inne cuda, nawet możesz wieszać obrazy tak. na ścianach, jak bardzo chcesz. No tak, I, i są bardzo sympatyczne. Ja sobie tak te betonowe ściany przyozdobiłem obrazami, bo, bo nie, nie ma chyba opcji tapety, jeszcze tam nie znalazłem takiej opcji, a, a dywanów się też nie da na ścianie. Dywanów nie, dywany się, się. Nie, dywa, dywany się A da się na podłodze dywanów Chyba się da jakieś takie proste. Tak, są, tylko niestety są, nie ma pięknych tureckich dywanów. Są ani, takie brzydkie, stare tylko... od razu. Tak, teraz są jakieś... Szkoda w ogóle ten materiału zaczne. na to, bo to jest tam, bo to, bo to, schodzi na tkanina, ona się przydaje w innych rzeczach. No ja tylko to takie upiększanie, w cudzysłowie, yy, mieszkania zająłem się tylko i wyłącznie dlatego, że brakowało mi tam końcówka do poziomu, więc postanowiłem sobie tak yy, upiększyć to, bo chciałem właśnie zdobyć perka, który mi yy, umożliwiłby modyfikowanie, ulepszanie pancerza, bo tam jest, to, to ulepszenie pracerza oczywiście jest też podzielone, że nie możesz sobie w nieskończoność poprawiać coś, musisz mieć tą umiejętność, musisz poświęcić przynajmniej kilka punktów w tej umiejętności, żeby na przykład, nie wiem, zrobić rzemieślnik, o tam płatneż, nie wiem, tak. poziom drugi, trzeci, czwarty. Tak, tych poziomów jest kilka, oprócz tego jeszcze jest, one są jeszcze połączone na przykład, z, a nie wiem jak to jest po polsku, po angielsku to jest po prostu kategoria science, więc jeśli tak. używasz z jakichś bardziej, bardziej wyszukanych komponentów, a prostszych mm -hmm. niż powiedzmy skóra i, i metal i, i tego typu rzeczy, no to, to, musisz się, to musisz mieć też umiejętność science na odpowiednim poziomie. I to samo jest z bronią. Możesz, możesz mieć tę umiejętność, nie wiem jak to jest po polsku, gunnat, ten świr od broni, tak? mm -hmm. ale też, też wyższe, bardziej, za, bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne wymagają tego, tej, tej umiejętności science, a zwłaszcza w przypadku broni laserowej to już jest absolutny mus. Mm -hmm. No właśnie i teraz tak, to jest, to jest ta część mechaniczna, ale dla mnie naj, naj, naj, najciekawszym elementem i to na, na, nadal się sprawdza e, w falutach szczególnie tych właśnie od, już od Bestezdy, to było to poznawanie świata, który jest totalnie otwarte. To nie jest takie podróżowanie od miasta do miasta i, i miasta, że są fajnymi rzeczami, tylko po prostu to jest podróżowanie od punktu A do punktu B i spotykanie spotykania, napotykania różnych losowych wydarzeń, mniej lub bardziej spotykania rzeczy, których normalnie nie ma na mapie, w jakichś budynków opuszczonych, wejść do, do jakichś zaginionych krypt i tak dalej, i tak dalej. I jak ci się podoba ta eksploracja w Fallout 4? Jak, czy czujesz, że to jest nie wiem, godny następna New Vegas pod tym względem? New Vegas nie, ale jest powiedzmy równorzędny z trójką, jeśli o to chodzi. W sumie to, już to rozmawiali, rozmawialiśmy wstępnie a propos wielkości mapy. Nie wiem, jak ona jest duża, tak. bo tam jakoś tak, um, pomijam, że oni tam pozmieniali sterowanie, mam wrażenie, że nie mam wrażenia tylko na pewno zmienili sterowanie i poruszanie się po tym interfejsie Pip-Boya. Mam już tyle godzin na liczniku, w sensie, nie wiem, 20 ponad i nadal nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania, mimo że gram na padzie. Mm. Hmm. Wydaje mi się, że oni, że oni pozamieniali niektóre funkcje. Well. sobą yeah, i na przykład oh, yes. mm -hmm. to przesuwanie mapy i przybliżanie i oddanie, są chyba gałki zamienione i powiem Ci, że to jest tak niekomfortowe, że jakoś tak muszę się skupiać na tym, a nie na tym właśnie jak duża jest mapa. Nie wiem w sumie jak ta mapa jest, jak ona jest wielka, mam też wrażenie, że ta prędkość poruszania się na przykład przy przykłócaniu jest taka jak prędkość normalnie chodzenia, ale jak jesteś w pozycji wyprostowanej, bez wciśniętego, wiesz, bez wciśniętej gałki, i biegniesz sobie takim truchtem, to ta postać biegnie dosyć, dosyć szybko, tak jak, patrzę po, jak tak. patrzysz na przykład na swoich kompanów. Oni też tak lecą dosyć konkretnie za tobą. Także oni chyba pod to też dostosowali e, tę te mapę i ona, ona wbrew pozorom wcale nie jest taka mała. Zresztą przekonasz się o tym, jak będziesz miał e, właśnie e, jedno zadanie, gdzie trzeba, będzie, gdzie trzeba się mm -hmm. będzie udać do tak zwanego The Glowing Sea. Tak. Ja mam jedną trzecią odblokowane, znaczy ja mówię odblokowane, bo to nie o to chodzi, że ja po prostu wszystkie te miejsca odkryłem, ale mniej więcej zagęszczenie tych wszystkich takich miejsc specjalnych, czy jakichś tam fabryk, jakichś tam, bro, bro, jakichś browarów, bo tam są jakieś fabryki, jakieś, jakieś różne miejsca, oczywiście tam te, te główne miasta, te osady, bo że pomagamy w ogóle osadnikom i oni i jednocześnie jednoczymy ich w tej grupie tych, tych minut menów, no nie Więc jakby to, to, tych, tych osad jest kilka, więc jakby ja sobie Tak, i to, ich jak... jest coraz więcej. Tam potem możesz mieć, może, znaczy możesz po prostu brać sobie takie zadanka hmm. właśnie od tego, od tego szefa, tych minutmenów i nie wiem, chyba za cztery czy z pięć osad no. mam w tej chwili. Przy czym absolutnie nie chce mi się ich tam rozwijać i Wiesz, wydawać wyćwalić. Bo to nie, nie ma sensu To, to, to jest właściwie, ja jest ja to rozwiniane. Skończyłem na. na na tej pierwszej lokacji, na no Sanctuary. Tak, no ja Sanctuary tam, jest po prostu tam obstawiłem wszystkie po... Tak, bo oni tam po prostu jakby fabularnie trochę tak wymagają od ciebie, żebyś i tu im wodę podłączył, i, i prąd, i jakieś zasieki, i jakąś ochronę przed, przed ewentualnymi bandytami, więc to jakby to jest wszystko, macie nauczyć tego systemu, jednocześnie tam no, to są jakieś tam misje związane, bo później, jak już ta osada jest zbudowana, ona już jest bezpieczna w miarę, to wtedy zaczynają się właśnie te misje dla Prestona, tego dowódcy mhm. minutmenów, i, i to tam się też kończy taką jedną, przynajmniej na tym etapie, to jestem tam, mam jakąś taką większą misję. O, I to jest bardzo ciekawe, bo trochę jestem tam jest jakiś e, zamek, na krawędzi tak? fotela. tak że, że nagle, no Ja właśnie, tak. właśnie ten, dostałem ofertę tej misji, natomiast... Uhum. Zjednoczenie, tak, i, i, i wspólna, wspólna misja. I to jest, to jest fajne. To tak jak mówisz, właśnie ten, ten Glowing Sea, on jest tak na dole tej mapy i mi się wydawało, że to już może być jakoś taka, przynajmniej gdzieś jedna z takich lokacji późniejszych na tej zasadzie, że co jeszcze ma ta gra takiego do zawarowania, no nie? Bo, bo ja byłem przekonany, że, że takich miejsc jak Diamond City y, powinno być więcej, i Diamond City jest taką ekwiwalentę trochę yy, megaton. Tak, tak, tak. Mówi. taki trochę większe. to jest też, co mi pierwsze przyszło do głowy, że ono jest bardzo podobnie. Znaczy, może nie jest bardzo podobnie zbudowane, ale tak no, nawiązuje mm -hmm. troszkę stylistycznie. Tak, i ono jest dosyć fajnie, jest takie sympatyczne, bo, bo ma, ma swojego. Zresztą, którego. Te osoby poznajemy, tak prawda? Jest jakaś dziennikarka, z którą możemy współpracować, jest jakiś detektyw. Właśnie ten fajny. Jest świetny motyw z tym detektywem. No, możemy nawet za chwilę o tym porozmawiać, ale to, to, to ta społeczność jest mała, ale to jest to jest taki hub, który, który ci wystarcza wszystko, bo i tam możesz mieć swoje miejsce, taki swój kącik, prawda, jest tam yy, yy, ten, ten, ten yy, jak to powiedzieć, ten sprzęt do, do zajmowania się powerlmorem, prawda, ten warsztat. Tak, taki... na przykład takich, takich, takich, takich warsztatów jest dosyć dużo tak. porozświewanych, bo nawet jest przy tym, w zasadzie przy każdej stacji będzie nowej znajdziesz coś takiego. Mm -hmm, mm -hmm. Jest e, tam e, też siedziba tego radia Diamond City. Nie wiem, czy poznałeś o. już Travisa? Nie, nie, nie, nie. W ogóle tam, w ogóle tam nie Jest, nie jest misja z ale, ale słuchałeś na pewno tego radia. Diamond City. Chyba, chyba musiałem, żeby tam w ogóle dotrzeć. Tam po prostu to jest najlepszy DJ na świecie, bo to jest taki DJ taki nieśmiały w stylu. Y, to ja może teraz. Y, co ja mam teraz zrobić? Puszczę wam jakąś muzykę. Y, to jest chyba. Billy King, nie wiem. Oż. Coś mi się coś stało. I tak wiesz, i on tak po prostu cały czas jest taki... Pomyś tak, że na początku, wiesz, co to jest, no nie, bo, bo jak pamiętamy w Fallout 3, to tam był taki żywy, taki tam typowy DJ, okej, tak. I to jest po prostu, wiesz, energia, power, no nie no, taki typowy no, DJ, no. który po prostu e, tysiąc słów na minutę, wiesz, nic z niej nie wynika, ale jest cały czas fan, jest cały czas muzyka i tak dalej. A tutaj po prostu jest ktoś, jakby nikt inny nie chciał zajmować się tą może stacją radiową. Prostu, może panowie po prostu posłuchali, czy wiesz, odpowiednika trójki po drugiej w nocy na przykład, bo tam się zdarzyły tak, tacy tak. ludzie. Mhm. Ale to jest, to jest sympatyczne, bo to jest takie małe społeczeństwo w pigułce, bo masz właśnie i tam lekarza, burmistrza, i jakaś policja jest, i jest, jest właśnie ta dziennikarka, która pisze tą, tą, tą lokalną gazetę, która, która nie, nie boi się mówić prawdy, to jest taki, taka i, i ludzie ją czytają, bo to jest w tej grze jest to, w, oczywiście jakby to, co to co, zrobisz, co jest połączone z tym, co się, to, co cię oczacza w tym sensie, jeśli na przykład zrobisz jakiś, jakąś misję, w której, no, która powiedzmy, należy, może do głównego wątku, ale ona, ona jakbyś ma jakiś związek z tymi ludźmi. To oni na przykład będą cię poklepywać po plecach, mówią, o, dzięki, że to zrobiłeś to i to. Tak, tak. tak. Taki, w, taki w radiu będzie słyszał, że, że gdzieś tam komuś ktoś pomógł, i to był chyba właśnie jakiś nie, nieznajomy mieszkaniec kryptu. Ale to w trójce uh, też było. To... tak, tak, tak, to jest taki typowe, ale właśnie Tylko tego, tego, tego, częścią... tego jest tutaj po prostu teraz dużo więcej, takich, takich drobiazgów, tak. na, nawet wiesz. Udzielisz wywiadu do gazety, to już wszyscy cię znają na niej, myślą, no że Na przykład, tak. albo nie no. wiem, to, to nawet są takie drobne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, masz towarzysza jakiegoś tam i chcesz go zmienić na innego i, mhm. y, jest nagrana rozmowa do, każdego, do każdej kombinacji towarzyszy. Na przykład masz Prestona, tak. a chcesz go zamienić na przykład na Nika. I w tym mhm. momencie Nik mówi, przekazuję cię w dobre ręce. I, i, ten, i on od, mu odpowiada ja, i wtedy, wtedy wiesz. Ja ubolewam i chciałbym, żeby, żeby była taka opcja, być może w postaci jakiegoś moda, że można było mieć więcej niż jednego kompana. Dlatego, że oni, łatwo, oni wchodzą. Tak. W... Ale nie, nie, bo, cho... bo chociaż nie wiem, niech oni się chowają podczas walki, żeby nie wiesz, żeby. Znaczy problem ich jest, og... Zauważyłeś, że problem jest jeszcze, niestety, właśnie jak już mówimy o sztucznej inteligencji, to oni są niestety koszmarni. Mhm. A w sensie pachają znaczy, się, się przydają podlufy do tego. często, albo na przykład ja mhm. miałem wielokrotnie tak, że idę jakimś korytarzem i widzę, że na przykład ktoś idzie na końcu i próbuję się wycofać, wimuję snajperkę tak. i jestem po prostu przesuwany do przodu siłą, bo z tyłu tamten ten koleś też musi zobaczyć to, co ja zobaczyłem. Tak, ale, ale jest też, pod tym względem to zrobione, ciekawie, że oni są nieśmiertelni, więc nie mogą zginąć, no, więc nie ma takiego problemu, się że... Tak, że nie ma, nie ma problemu, że po prostu gdzieś tam rzucisz granatem, jaka ktoś się podwinie, bo jest nadgorliwy. Jest fajna paleta tych postaci. Oni wchodzą w, między sobą w interakcję, bo tam są czasami takie misje, że kiedy poznajesz nową osobę i wtedy masz zdecydować, czy zostajesz z tą nową osobą, czy, czy idziesz starym i tak dalej, tam jest jakaś taka krótka wymiana zdań, więc wydaje mi się, że mogło być, dochodzić do takich takich planetscape'owych, e, balgurdowych momentów, kiedy dochodzi do takiej dyskusji między, między postaciami. To jest, ja bym naprawdę chciał tego więcej, dlatego, że rzeczywiście każda z tych postaci dodatkowych ma jakąś inną osobowość. No Oprócz Dogmita, który jest po prostu psem. Tak, no niestety, i absolutnie nie umywa się do Didi z MGS-a i on, ani tak, w kwestii on, animacji, ani w kwestii wyglądu niczego. Poza tym, poza tym Dogmit, ja myślałem, że on się przydaje, dlatego, że pokazywanie na tych filmach, że o patrz, możesz na przykład powiedzieć, żeby ci coś przyniósł, albo że coś zrobił. Okay. A, A że może każda jest, postać zrobić. Jest tylko jedna, znaczy w, do, tym, do tej pory spotkałem się tylko z jedną misją, w której przydałby mi się Dogmit, jego czuły wech ale właściwie on, on nie pojawia się nawet jako twój kompan, bo po prostu w momencie, kiedy ty go potrzebujesz, to on nagle cudownie się przenosi z tego miejsca. Bo ale bardzo ja to... dobrze, bo wiesz co, ja go gdzieś zostawiłem i nie, nawet nie pamiętałem gdzie, także ja byłem wdzięczny znaczy że mi się w budzie w sanktuarium pewnie. Jak go <laughs> zostawiłeś gdzieś tam, to prawdopodobnie jest w budzie sanktuarium, bo to ma takie swoje miejsce. A to nie wiedziałem nawet, że jest taka buda, no widzisz, czułem no. się uczyć całe życie. Tak, i, ale ty już widziałeś to, wiesz, o co chodzi. Więc jakby tak naprawdę on, on, jest, on, jest, on jest ważną postacią, no bo w, pcha misję do przodu, ale... No bez niego tej misji by nie była, to jest jedna z ważniejszych misji, więc niestety... Tak, ale ja na przykład dużo bardziej lubię takie postacie jak właśnie Nick Valentine, czy... Piper, ta dziennikarka. To są. Ja musiałem kiedyś zabrać misję, bo jeszcze nie miałem okazji. Ona jest jeszcze taka dziennikarka, która czasami ma, słuchaj, przepraszam cię na chwilkę, ja tutaj muszę coś zrobić, nie coś załatwić. I nagle ona ucieka i podchodzi do kogoś i zadaje mu pytanie. Wiesz, jak dziennikarka, Aha. prawda? Że coś tam, coś tam. Jest, jest sympatycznie. Poza tym jest piękną kobietą. Wyjątkowo w ogóle jest interesujące, że pomimo tych oczywiście twarzy, które są pełne botoksu i właściwie One są One no, są strasznie bądź, zanimowane, po prostu jak moja postać zaczyna się uśmiechać, bo wybieram opcję najmilszą, to po prostu, po prostu tak. robi mi się słabo. Jest taki, oh. I źle to Dokładnie. wygląda, bardzo. I, i w takich grach, bo to jest lepiej grać w ogóle tymi, tymi twarzami, które są jakby defaultowo ustawione, dlatego, że one chyba są, mają najmniej takich problemów właśnie z grymasami i tak dalej. Bo ich, tak, bo są chyba ustaw ale wiesz co, ja nie zmieniałem specjalnie dużo, dosłownie, dosłownie zmieniłem chyba tylko trochę fryzurę i, i właśnie dodałem piegi na twarzy, nic poza tym. Mhm. I, I momentami naprawdę te usta toną w zębach, zęby toną w ustach, różne dziwne tak. rzeczy się tam dzieją. Nie mówiąc o tym, wiesz? że założenie najprostszych okularów to jest mega problem, bo one toną w policzkach na przykład, no... To nie, to jest ja, ja gram postacią męską i to jest, to jest tak, że to ta jest gra oczywiście nie, nie ocenia, więc jeśli chcesz grać postacią męską i na przykład nosić sukienki, nie ma problemu, jeśli chcesz nosić okulary, tam, które ci dodają uroku, które oczywiście wyglądają jak takie potężne okulary przeciwsłoneczne z lat 60 z wielkimi rogowatymi oprawkami, to spoko, możesz robić. I jeszcze mi się taka nie, nie nie zepsuło. Błędy w tej grze to jest oczywiście taka mała plaga, znaczy mała, mała plaga, ale, ale generalnie te postacie, no nie, one rzeczywiście mają bardzo sztywne twarze, ale właśnie ta Piper, no nie, ona mi się podobała, ona trochę przypomina z twarzy no akad w moim przypadku żonę, oh. y, Nore chyba ona się nazywała. Mm, pardon, bardzo Aż, Nie, przepraszam, nie Szona, Szona to jest ten chłopczyk, no, dziecko, no, no, no. syn, e, ale mi się wydaje, że ona Nora się nazywa. w przypadku takim jak ja gra, gram mężczyzną i e, tak się zastanawiałem, czy to w ogóle ma jakiś taki związek, nie, że to... Bo wiadomo, że twarz można zmienić, ale jednocześnie gdzieś tam sobie myślałem, że być może to jest e, jakby taka miłość tego mojego bohatera do tej do dziennikarki się gdzieś rozwinie. Na razie nie ma żadnych wątków romantycznych. Nie, jeszcze nie doszedłem do, do takiego elementu, gdzie gdzie mógłbym na przykład, nie wiem, dać kwiaty czy coś takiego, gdzieś, ale też o tym ale, nie myślę. Ale że gdzieś można i to, wiesz, dać kwiaty, dać kwiaty. Pamiętaj, że ty masz obrączkę po zmarłej żonie i że też możesz ją komuś dać. A ja dać, noszę obier tak? obrączki, tak? A, no, właśnie, no właśnie widzisz, tylko że problem też to jest taki, że ja widziałem, jak to wygląda na jakimś wszystkim filmiku, jak wygląda na seksu. Ja I tej sceny na seksu jest po prostu jak w dobrych filmach e, za czasów e, tej cenzury amerykańskiej, czyli właściwie chyba nawet pocałunku nie ma. Aha, aha. E, no, ale to jest e, A to temat, jak to zrobili? Bo przecież nie, nie ma natury, nie ma płynących wodospadów. Nie, to, jest, to jest wszystko w kontekście, no, nie? Aha. To chodź do, mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, to zrobimy to i to i cyk. Światło, nie, nie? Okay. światło gaśnie w sensie ten i już budzisz się już po wszystko. mniej więcej, jak wszystkie sceny seksu z Olgą Kurlemko w jakichkolwiek nie Tak, i mówisz, <laughs> to jest, tak się kończy scena seksu, no nie? Ale, ale y, właśnie te postacie mi się strasznie podobają I, i, i na przykład od razu, jak była możliwość zmienienia y, y, dogmita na na złota. Koc jest jest fantastyczny. Codsworth... On ma świetne teksty, tak, jest bardzo sympatyczny. Um, to jest robot, który te, te paręset lat czekał na nas. 200. I, on ma oczywiście, I on ma oczywiście swój komentarz do, do tej rzeczywistości, co się dzieje. Super sprawa. Nie wiem, masz swojego ulubionego takiego właśnie kompana? No, wydaje mi się, znaczy, nie wydaje mi się, na razie to de facto najdłużej byłem właśnie z Scott's i z e, Nickiem Valentine przy czym obydwu ich niestety gra ten sam aktor Um, znaczy niestety, bo to jest akurat bardzo dobry aktor, um, dlatego że to jest um, Steven Russell, czyli niejaki mm -hmm. Garrett z Tifa mm -hmm. um, i nawiązania zresztą są do Tifa, ja miałem już parę razy ubaw, bo co prawda, on oczywiście nie używa takiego tamoru głosu, no bo to byłoby dziwne, mm -hmm. a, ponieważ no, e, Codsworth to jest taki typowy, zmanierowany angielski służący. Natomiast, mm -hmm. natomiast zdarzyło mu się rzucić takim tekstem, jak na przykład nie wiem, przeszukiwałem jakieś ciało, to, to on rzucił takim tekstem w stylu He Won't Need That Anymore. I to jest tekst gareta z, chyba tak. z pierwszego czy z drugiego Tifa. Mm -hmm. a, a w pewnym momencie po prostu myślałem, że spadnę że spadłem, że spadłem z, z krzesła, bo się tak śmiałem. Ale panowie się po prostu nabijali z czwartego nieudanego Tifa, gdzie. Główne motto bohatera było What's yours is mine. Na co w, mo w momencie, kiedy rozmawiasz z, z Scott żeby wymienić się przedmiotami, to on mówi What's mine is yours. <laughs> Więc ja w tym momencie oczywiście. Wiesz, pierwszy raz jak to usłyszałem, to po prostu, to po prostu wybuchnąłem śmiechem. Uh, ma swoją teorię, że dlaczego na przykład głos tych, tych, tych jest, jest taki sam, być może to jedna firma robiła i jaket zostali przy tej samej wersji Iwony, no nie, męskiej. <grym> Wiesz co, ale oni zawsze mieli takie problemy I, tak, i tak już jest lepiej, bo oni zmienili jednak przynajmniej tę grupkę aktorów, która zawsze grywa postacie poboczne, bo w zasadzie to oni nic nie zmieniali od czasu, nie wiem, kiedy były, kiedy były nagrywane głosy w Morowindzie? nie, później chyba. Nie pamiętam. No, tak z 15 lat temu? Nie, naprawdę. No, była Nie. ta sama grupa aktorów. Na, na pewno Fallout, na pewno Oblivion no, i na pewno Skyrim mieli praktycznie tych samych aktorów od wszelkich NP-ów i postaci mhm. pobocznych itd. Tutaj słychać, że troszkę się zmieniło. Postać kobieca mi brzmiała znajomo no i całkiem słusznie, bo się okazało, że to była pani, która podkładała głos jednej postaci pobocznej w New Vegas. Natomiast hmm. tak poza tym, no Steven Russell jest, podkładał też, też um, głos mnóstwu postaci właśnie z, w grach Bethesdy, bo przecież on zrobił pół chyba z połowy gildii złodziei w Skyrimie na przykład. No i wcześniej też, w Falloutie też się pojawiał jako, chyba jako Mr. Gatsy, między innymi bardzo zmieniony no głos, zmodyfikowany w, w stosunku do tego, co mogliśmy słyszeć na przykład właśnie w Steve'e. Natomiast... Ja w ogóle, jeśli chodzi o aktorów głosowych, to to o właściwe ale Ron Perman po prostu nie podkłada głosu pod yy, czołówkę, pod Tak, intro. i to jest absolutnie harganie ja... świętości, w ogóle, jak to tak mówić. To może jest. Być minus nie, nie, ja nie wiem, czy w ogóle głos na Permana się gdziekolwiek pojawia. Ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że yy, na początku gry, kiedy była relacja w, telew w telewizji, no nie, dziennikarz coś mówił, że, że głos dziennikarza to był Ron Perman, uh -huh. ale to było dosłownie yy, no, parę sekund, nie? I i nie jest na 100% pewny, no bo być może ktoś, ktoś tak świetnie naśladował i w napisach na przykład w skrytacach na na imię IMDB jest nazwisko Rona Perlmana, ale nie wiem czy ktoś po prostu nie rzucił tego, a tak wiesz, ad hoc, no nie w sensie może być jeszcze że, trochę ale okay, na pewno jest. Dlatego że na przykład jak wejdziesz na Fallout Wiki, to, to, to Steven Russell też jest tylko obecny jako coocool, a nie jako Nick Valentine na przykład. Aha. Może już to zmienili, ale, ale po prostu widocznie jeszcze no, nie do tego no, momentu. Prawie. No, ale te postacie właśnie, no rzeczywiście te kompanów są, są świetne. <grym> no, e, w ogóle e, Nick, e, Nick na przykład Twan mi się bardzo podoba właśnie ze względu na jego, na jego, po pierwsze ta osobowość, on ma trochę, e, właśnie to jest taki detektyw, pr prywatny detektyw, no bo on jest prywatnym detektywem, ale jednocześnie jest... E, e, mi się wydaje, że to chyba możemy powiedzieć. Zresztą, znaczy, jak mów, zapowiadaliśmy, że drobne spoilery będą, on jest, on jest robotem. On jest jednym wielkim żartem złożcym androidów. No nie czarujmy się. No trochę Bo tak, i on tak. On je jest nawet z twarzy, jak spojrzysz, to on wygląda jak Deckard. Tak, troszeczkę. Tak. On, jest, on jest tak zwany syntem, to jest skrótem od synthetic. A syntetyki to po prostu są androidy no, w, w tym świecie i generalnie ten motyw mi się bardzo podoba, bo on jest, zresztą mi się wydaje, że tak odczuwam, że jakiś główny nacisk jest właśnie w tym, że, że jest ta, ta sztuczna inteligencja, to są te roboty, androidy, oczywiście tam jest kilka poziomów od androidów, które, którzy właściwie mają taką funkcję użytkową i trochę wyglądają jak androidy w, te tanie androidy w, w Alien Isolation, uh -huh, tak, izolacja tak. czyli po prostu mają swoją funkcję, mają tylko mieć humanoidalne kształty, tam jakieś twarze oczy i tak dalej, ale poza tym Żadnych takich cech ludzkich, wiesz, te wali ci nie grozi. Nie, nie, nie, one są e... po prostu creepy. Dokładnie, a no, później jeszcze też pojawiałem bardziej zaawansowane wersje. To mi się wydaje już, to, to, bo, bo, bo nawet pojawia się taki motyw, nie wiem, czy, yy, czy wiesz, bo jest taka, w Diamond City jest taka paranoja, no nie? że, bo tam był taki wypadek związany właśnie z syntem, to pewnie wiesz o tak, co tak, chodzi, tak, tak, czytałeś o tym tak, w gazecie Tak, tak, tak. Podobnie i dlatego ludzie są przewrażliwieni. taki wypadek, także... Tak. I, mhm. i ludzie są przewraźwieni na punkcie tego i, i nienawidzą, boją się szczególnie, że właśnie ta najnowsza generacja syntów podobno wygląda jak ludzie i nawet niektórzy mają pewne podejrzenia, jak to może być taką osobą, zresztą to, to czuję nosem, naprawdę czuję jakieś twisty z tym związane, bo to, to trochę jak, jak z w Battlestar Galactica co był, kto był tam Cylonem, nie? Mhm. Wiesz, mhm. Jest taki taki element i oczywiście Gdzieś tam na etapie przenikliwości tego, właśnie przez to, że te postacie są takie kukiełkowe, to, to, to oczywiście w dialogach te dialogi bardzo fajnie brzmiały one są sympatyczne, świetnie nagrane i tak dalej, no nie ale wiem, gdzieś tam... ja bym tutaj polemizował, właśnie, bo Ale to... nie są zagrane dobrze, w tym sensie, one są że. Nie, źle że brakuje... Nie wiem, czy to było jest na takiej zasadzie, że no dobra, nie umiemy to zrobimy to tak. On, mam wrażenie, że oni celują w taki zbyt, że to jest wszystko takie zbyt palpowe. I to zarówno mówimy, bo, znaczy inaczej, no, w momencie kiedy jest poważnie, kiedy, to, to, jakby, to bardziej jest gra otoczeniem, mhm. grafiką i, i, i, i samym, klimatem, samym klimatem otoczenia, w którym się poruszamy, to wtedy czujemy, że się robi super poważnie, plus powiedzmy muzyka, mhm. natomiast właśnie te wszystkie dialogi i, i powiedzmy pomysły na fabułę i sposób w jaki to jest odegrane, od, odegrane w sensie właśnie nagranych dialogów jest Lekko, średnio słabe. i w w, w, Wszystko idzie w, w stronę takiej, takiej, takiego pastiszu. Mi się mhm. na przykład ten pomysł z instytutem absolutnie nie podoba, bo to jest takie no, trochę jak UFO porywające ludzi. A, I w ogóle gdzie to pasuje do tego świata, gdzie wszyscy tak naprawdę się biją o surowce. A tutaj wychodzi na to, że nie mają w ogóle prawie nieskończone surowce. Korzystają z technik m, no, w zasadzie magicznych, można by powiedzieć, mhm. tak bo podstawiają w taki, a nie inny sposób... Um, tych androidów, a mhm. transportują ich z miejsca na miejsce, tak, że, że nie można tego w ogóle w żaden sposób wykryć i tak dalej. Znaczy ja już wiem, jak, jak oni to robią. Natomiast... No tak, no bo to jak jest taka misja, ja użyję słowa incepcja, chociaż oczywiście w założeniu jest troszeczkę inna, ale wiesz chyba o co chodzi. Nie? Tak, tak, tak. No i, I powiem ci, że jak to usłyszałem, to po prostu strzeliłem sobie w czółko, bo... <laughs> Nie to, nie to ma być świat, który jest y prawda, na krawędzi właśnie ze względu na brak surowców, a tu się okazuje, że są jakieś te pączki w masie. Chociaż kto wie, jak to, jak to będzie zobaczymy, wytłumaczone. Zobaczymy, nie? jak to będzie wytłumaczone. Natomiast, natomiast, natomiast na razie mam wrażenie, właśnie, że, że oni troszkę za bardzo poszli właśnie w taki styl e, mm. pastiszowaty. Mm -hmm. e, i, to, I to w zasadzie Dotyczy również takich drobnych rzeczy, tak? No nie ukrywam, że męczące jest coś takiego, że um, masz wrażenie, że, że znowu, że to się zebrała jakaś taka grupka nerdów, której ktoś po prostu pozwolił rzucać pomysłami e, na jakimś tam spotkaniu i, i, i były teksty w stylu. No dobra, no to rzucimy wszystkie ikoniczne elementy ze wszystkich poprzednich flag. Co możemy wymyślić nowego? Mm, ludzie ma rodzili, że, że nie było kolorków. Dodajmy kolorki, tak jakby niektóre elementy hmm. będą wyglądały tak, jakby zostały pomalowane wczoraj. No dobra, to co by ale, tak... Ale powiedzieć? rzeczywiście paleta na przykład w porównaniu do, do Faluta trzeciego, który był taki szaro-buro-zielony, z, z naciskiem na zielono szary, tak. a tutaj po prostu masz, no niektóre miejsca są wręcz jak, jak z bajki Disneya. No. Znaczy jeśli mówimy o miastach, tak? No bo Pustkowie jest tak. nadal takie samo, no bo wiadomo i, i w ogóle nie no tak, ma ale, ziełów, ale, ale, ale niebo czasami ma, ma jakiś taki niebo potrafi być ładne, gwiazdy teorową, zmyśli, czyne, tak, tak, gwiazdy, jak jest czyste niebo, to prawda y, pięknie gwiazdy widać. Niebo jest tak. w ogóle jak na wsi, bez zanieczyszczeń. Mhm. Jest po prostu widać wszystkie <laughs> gwiazdy. Um, Czyli nie ma globalnego ocieplenia. Nie ma globalnego ocieplenia, a tak. Są na przykład, są, ponieważ wszystkiego musi być więcej i lepiej, i pod, mhm. podobnie jak w Falloutach poprzednich, to oprócz dwugłowych krów pojawiły się dwugło, dwugłowe jelenie, na przykład teraz. Bo tak. <grym> tak. I, i można sobie i, takiego nie... jelenia upolować, zrobić sobie trofeum i powiesić w domu. Masz taką opcję. Super. To nawet nie wiedziałem, ale no to są właśnie takie rzeczy, które nie ukrywam, że jak ja na to patrzę, to, to wiesz, to sobie tak myślałem, matko boska, no i po mhm. co? I po co mhm. takie rzeczy robić? Marnować tylko czas i wiesz. I... Mhm. Ale to jest wiesz, no... To jest, to jest coś co, co mi się wydaje, że i tak mało ludzi na to zwracają, że jakby nie są yy, znaczy Zaczy, wiesz, o co mi chodzi? mieć jest takie po coś po, po... takiego, że ja mam takie poczucie, że na przykład mogli popracować bardziej nad interfejsem tak. zamiast wymyślać tego głupiego no łosia mhm. Mhm. albo na przykład mogli, mogli popracować nad animacją, mogli popracować nad modelem yy modelem ruchu postaci, który jest... Gdyby bunik. mogli, to ja je, obawiam się, że, że, że po prostu to byłoby niemożliwe, ale gdyby mogli, na pewno by to zrobiły. Po prostu chyba wycisnęli z tego silnika. Nie wiem, jak się ten silnik nazywa. Kiedyś ktoś A... nazywał Gamebryo, teraz ktoś nazywa Creation Engine, natomiast ta zmiana nazwy magicznie nie powoduje, że on się robi lepszy. Tak, że powierza. to jest... Tam są po prostu jakieś dodatkowe efekty, które są możliwe na naszych na, na, na sprzętach, ale cała ten, ten silnik tej animacji postaci, to on jest prawdopodobnie zobliwiony jeszcze. Ja bym no. nawet celował w Morrowinde. No, taki znaczy... drewni drewniany klocek fruwający w powietrzu. Taki, że może no. podskoczyć i na przykład robić ruchy gałką w powietrzu i, ona się, i ta, twoja postać się no. będzie ruszała. Ja bym był bardziej łaskawy, ale, ale, ale wiem, wiem, o czym pan mówi. Yy, yy... I w tym świecie też, właśnie, bo też takim elementem tego świata są, są te wszystkie rzeczy, które odkrywasz, gdzieś doczytujesz, tak wiesz, z kontekstu, czasami nie z kontekstu, bo trafiasz na terminal, na który możesz się włamać i czytać te I, I też panowie z tymi, z tymi, z tymi terminalami przesadzili w drugą, w, w jedną ze stron za mocno, moim zdaniem, poszli. Um, dlatego mam wrażenie przynajmniej, że w poprzednich częściach ten, te, te efekty specjalne pod tytułem to pulsowanie tekstu na ekranie i tak dalej, i te wszystkie, wiesz, ten scanline i tak i, i tego typu rzeczy, to hmm. jednak nie było takie rażące dla oczu. A to, tutaj ja mam coś takiego, że mam wrażenie, że mi zaraz monitor, telewizor zgaśnie. Ponownie tak... użyję sformułowania, wiem o pan mówi, jeszcze coś takiego, że jak ten tekst się pojawia, to jest jeszcze takie przejście przez ten monitor, to musi taka fala przejść. Tak, wiesz, tak. Że, I to tez... elektrycznego, tak. Jest, nie ukrywam, wiesz tak sztucznym, sztucznym takim... Ale wygórzonym. wiesz co, ale to też jest fajne, bo to tak samo jak mówiłem o tych komunikatach ludzi, czy tam w radiu, które, które pod, jakby odnoszą się do wydarzeń z, związanych z Tobą, tym, tym, tym, tym nowym, nowym, nową gwiazdą pustkowi, tak samo na tych terminalach czasami się, yy, wiesz, pojawia coś, yy, jakiś wpis, który ostatnio, no nie właśnie gdzieś tam nawiązuje do tego, że wiesz jest wszystko coś tam spokojnie, sobie bandyci sobie żyją, tam sobie w pamiętniku wpisujemy, jak to im świetnie się powodzi i nagle zaczyna się coś psuć to też odnotowują, że coś jakiś tam ktoś, kogoś tam zabił, bo, bo, bo ostatnio się tam coś nie odzywa i tak dalej, i tak dalej. wiesz, to jakby to jest fajne, ale nie zawsze interesują te rzeczy, które są związane z skryptami i z, z eksperymentami, które są związane z ze, ze skryptami. No ja jeszcze nie otworzyłem jeszcze nie żadnej, Nie, poczekaj, gdzie byłem? No nie, tylko w, tylko w tej jednej, która była tam związana z Fabułą, tam gdzie Aha, a, nie, a, byłeś w tej. No w tej 414 chyba, to się. No, to nie no, pamiętam, to które to było, ale chyba, chyba tak. To, to no był jest... w zasadzie taki długi korytarz i. ta, i ta, ta znowu nawiązuje, na nie wiem, czy, czy mi się wydaje poprawnie, że ona trochę nawiązuje do Bayershoka. Nie wiem, czy to jest... Ale znaczy w sensie generalnie nie to nie, że... do szoka, to tu sporo rzeczy nawiązuje. Tak, no? ale chodzi o to, że tu jest... to, to, to Ponownie ostrzegam, jakby ktoś sobie przewinie, minutę do przodu, ale tam jest ten motyw, że ci najinteligentniejsi, najlepsi tak, tak, mają tak, być tak, skupieni tak. w jednym miejscu, tak, ale że tam, ten, który radzisz. ma nimi zarządzać, ma być najgłubszy tak. i najbardziej nadający się na, na, na przywódcę człowiekiem I, i zobaczyć po prostu w tym eksperymencie, jak oni będą... Znaczy oczywiście to nie jest tak do końca bajaszokowe, ale Bajoszokowa jest ta idea, no nie, że... bajaszokowa jest na motyw z dzieckiem. No tak. Bajoszokowy tak, tak. jest sterowiec. No... Piękny sterowiec, który uwielbiam, właśnie to jest ten moment, taki, który wychodzę sobie z misji, prawda? Z budynku, i nagle coś, jakiś taki wielki cień, prawda? Przechodzi przez, przez, przez teren, na którym się znajduję, tak, podnoszę go do góry, tam właśnie ten sterowiec Brotherhood z tą swoją propagandą, no nie, że my tam pomożemy, przyłączcie się do nas, my tutaj jesteśmy, żeby Was zbawić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to mi się podobało, bo tam jest taki fajny motyw, że ja trochę zacząłem gonić ten sterowiec, i tam była taka sytuacja, że to takie. Nie wiem, jak to nazywać te statki latające, te, te helikoptery takie. Vertiberdy. Tak, tak, tak, dokładnie. Te helikopterki takie. Tak, one. Co, ze swoją drogą to one były chyba wymysłem enklawy, ja już nie pamiętam skąd one nie mają tutaj. Tak. Nie I, wiem, i, może, może e, W I przyszedł kawałek, ten starowie sobie gdzieś tam poleciał, ale jeden z tych helikopterków się pojawił i dwóch, e, właśnie, e, członków bractwa walczyło z, z super mutantami. Niestety nie udało mi się ich uratować, nie? oni tam zginęli i tak dalej. Zestrzeli, im ten sterowiec, no to się czasami nie Nie, zdarzy. właśnie ten sterowiec, nie, nie, nie, tylko, znaczy, tylko, tylko sterowiec, ty, tylko helikopter. Tak, tak, on po prostu wrak, płonął. No tak. Nie, tak, i, tak. Ja oczywiście do, dokończyłem tę sprawę, i ja oczywiście ten teren z, z tych supermotantów, ale, myślałem, że może gdybym wcześniej tam był, może, ten, to może by udało mi się ich uratować, coś zagadać, bo tam oczywiście jest takie, to pierwsze wprowadzenie do Bractwa Stali, które się pojawia właśnie już w tym, w tych ruinach tego, że chyba na, gdzieś tam w, w, w krańcach chyba miasta Boston, nie? To, jest, to, no już, to już jest wewnątrz miasta. to jest tak. e Pierwszy kontakt z Bostonem Stali masz, jak, idzie, jak dochodzisz do komisariatu. Oni no, tam mm -hmm. sobie siedzą taką bardzo małą grupką, tam są dosłownie trzy osoby i po prostu i bronią ja się Ja trochę tego nie. nie czuję właśnie, bo no, ja już tak zapomniałem, jaką główną ideą, jaka, jaka, jaka główna idea przecież Bratwu Stali. I, i Garniać prostu... technologię i nie przejmować się za bardzo ludźmi. Tak, i oni chcieli chronić, znaczy oni chcieli Gromadzić technologię, ale jednocześnie odcinać chyba innych od tych technologii. No to tak, że Tylko żeby, żeby... Bractwo stali miało i do niej dostęp. I, i, I przyjmowanie, na przykład dostanie się do bratwa stali, nie było takie proste. Tutaj okazuje się, że wystarczy pomóc. Yy, yy, odeprzeć do tak. Pladynowi, tak, tak, i już dostajesz taką propozycję niemal nie do odrzucenia. Ja W sensie jej nie odrzuciłem jeszcze, ale po prostu nie wiedziałem, z czym się to wiąże. I mówię, nie będę jeszcze się angażował w jakieś takie frakcje, dopóki nie Nie, nie, nie no ja, się, się, ja się zaangażowałem, bo pomyślałem w sumie, a w sumie czemu nie. I Nawet nie jest, nie jest zła, bo tam nie wiem, jak jest, czy w przypadku innych frakcji jest coś takiego, ale tutaj mam wrażenie, że mm, mhm. i to widać nawet po, wiesz co, po przedmiotach poustawionych w niektórych lokacjach, że są takie specjalne skrzynie, w której co, co jakiś czas chyba pojawiają się po prostu nowe przedmioty. I um, w Bractwie Stali masz takie Um, przynajmniej w tym, w tym komisariacie masz takie, masz, masz takie dwa zapętlone questy. A jeden to jest wyczyść oczywiście coś na danym obszarze, w sensie rozwal mutantów, czy tam góle innych takich, a druga to jest przynieść jakiś przedmiot dla skrybów. Um, mhm. I to jest coś takiego, że, że, że zawsze w, w którejś opuszczonej fabryce, nie fabryce i tak dalej stoi taka skrzynia gdzieś tam a, i pojawia się taki przedmiot. I to, chyba, i to zrobiłem takiej misji już chyba z 15. <laughs> a, I to się to wygląda na to, że to się nie kończy. Nie wiem, czy, to jest mhm. jakoś, czy, czy, czy, czy tam jest jakiś Masz limit, ale, jest ich, ale mhm. jest ich dużo. Ale jest ich dużo. A w, na tym etapie, na tym jesteś, to nie poznałeś, czy tam jest jakiś. E... Nie, siedziba Bratwa Stali, którą można odwiedzić, jak w poprzednich częściach? O nie, tego jeszcze nie wiem, tego jeszcze nie wiem. Wiem tylko... Ja wiem, chętnie zobaczył taką, wiesz... A siedzibę. Ten sterowiec nie jest tą siedzibą? Znaczy, a można do niego się dostać? Oczywiście, że tak. Ja już a? tam byłem, ja już tam ten... A, to, widzisz, drogą, to... swoją drogą przejście od tego, tego, jakby, jak to się nazywa... A, jaki jest ten pierwszy stopień? Inishiet, tak? Ale tak. przejście do rycerza jest po prostu w tym momencie banalne. Jak oni już przelecą tym starowcom, to w ogóle po prostu... I właśnie to jest też kolejna słabość właśnie, jeśli chodzi o, wiesz, o, o ten wątek fabularny, że znowu ten świat tak naprawdę obraca się wokół ciebie i wystarczy tylko pójść i pogadać i już jesteś rycerzem i dostajesz ten power armor i w ogóle jest świetnie i... Mhm. W ogóle nie ma żadnego takiego wysiłku, że musisz zasłużyć na to. Wiesz, może okazać się tak naprawdę pod koniec gry, że to wszystko ci się przyśniło, bo budzisz się i jesteś nadal super. w tej kapsule takiej kriogenicznej, więc kto wie, nie? Ale, ale no i tak, i tak takie momenty mi się bardzo podobają, Właś nie no, właśnie tak eksplorowanie wiesz, tego generalnie, startu, wiesz, generalnie, wszystkie takie niezwykłe rzeczy. Generalnie dostajesz duży świat do eksplorowania i to jest ogromna zaleta, natomiast natomiast um, jeśli na przykład ktoś miałby nas spytać, czy kupić Fallouta już teraz, zaraz, to moja odpowiedź brzmi absolutnie nie. No, bo problem jest jeszcze taki dosyć istotny z, z takimi drobnymi rzeczami, które niektórzy mówią, że to są, to jest urok, gier Bethesda. Nie, niektórzy mówią, że a to nie przeszkadza w samej grze, ale jednak no, gra ma mnóstwo takich mniejszych lub większych bugów. Wiesz, no poza tym I... trudno też nie porównywać jednakowoż e, tego, co oni robią. Nie można ich traktować w, na zasadzie takiego zamkniętego świata, tak? Że jest sobie świat gier Bethesda, a inne gry są jakby traktowane na innych zasadach. No. E, mamy rok 2015 i wychodzą, rów, wyszły również inne gry, czego Bethesda de facto ra, nie raczyła zauważyć, tak? Wyszedł na przykład Wiedźmin, który ma fantastyczną strukturę zadań, a Czy czego Bethesda... Wiedźmin Bezda... jest 100 razy lepszą grą pod wieloma e, względami. Wyszedł MGS5, który też jest ciekawym, otwartym światem i też proponuje różne fajne rozwiązania i nie mówiąc o tym, że technicznie wygląda świetnie, chodzi dużo lepiej, na przykład mm. na moim sprzęcie niż Fallout tak. 4. Um, to jakby, to oni się zachowują tak, jakby żyli po prostu w jakiejś magicznej kapsule czasu i są bardzo odporni na zmiany. Pe pewne rzeczy owszem przechodzą, natomiast właśnie ja, mam, ja się zastanawiam, jaki jak u nich jest jakby, czy oni mają jakąś, jak, jak wygląda ta agenda, bo ona jest przedziwna moim zdaniem bo rozumiem, że na przykład kwestie graficzne są istotne i to rzeczywiście um, to przejście na, na nowy system oświetlenia, nowy system materiałów to, że, to, że cienie są teraz wszędzie, że nie ma tych, takiego, tych takich dziwnych rzeczy w postaci przede wszystkim to, że mogą być teraz na przykład budynki półzamknięte na otwartej przestrzeni mhm. gdzie wejdziesz, jest ciemno, jest cień i tak dalej, a nie, że wszystko jest oświetlone taką, taką prażynką, taką żerówą to jest duża różnica to jest duży komfort natomiast, natomiast to, że właśnie na przykład takie rzeczy jak, jak animacja ruchu twojego, twoje, twojej postaci jest taka dziwna to, że, to, że nadal to pisarstwo ten, to, to scena, ten, ten scenariusz i te dialogi są tak strasznie tragiczne mm -hmm. um, nie rozumiem nie, nie wiem dlaczego tak jest i to moim to... zdaniem na przykład to nie usprawiedliwia tej czwórki w tytule wiem, mm -hmm. że to jest, wiem, że to jest tam takie trochę gadanie typu ludzie z, z form no mutants allowed, ale tak ale widzisz, bo to jest tak, że, no. że właściwie skok jakościowy między na przykład Oblivionem a, a Skyrimem, mimo że to był właściwie tam powiedzmy jakaś tam inna wersja, podlepszona wersja silnika był ogromny. A to było wszystko w, w obrębie tego, tej samej generacji, prawda? Była Oblivion na, na 360 jakoś tak na początku, a Skyrim gdzieś tak po, pod koniec. I Skyrim po prostu przepięknie wyglądał. Nawet jeśli tam do tych postaci można było się przyczepić, to jednak ten świat był... Pod względem, powiedzmy, flory, fauny, prawda? Tak, ale nawet takiego wiesz takiego flow, tak. takiego poruszania się po interfejsie. Ten interfejs był prosty, ale tak jak mam wrażenie, że wszystko się tak, przynajmniej powiedzmy, po jakiejś godzinie, wszystko zaczęło się w miarę szybko załatwiać i, a, i czy układać i tak dalej. Natomiast tutaj. Ja się, I to się czas tutaj widzisz, przeskoczyła przesk I tutaj mamy tak, że od między trójką a czwórką mamy nie tylko przeskok między, powiedzmy, jedną grą a drugą czy początek generacji, koniec generacji, tylko mamy zupełnie nową generację, zupełnie nowy sprzęt i, i, i ten kop powinien być dużo większy, no nie, pod wieloma względami, i, bo to już nie chodzi nawet o samą, same wizualia, tylko też właśnie takie, wiesz, rzeczy w mechanice, bo to, co w Wiedźmie jest świetnie zrobione pod względem właśnie, co, co poprawia odbiór fabuły, to jest to, że yy, te Scenki, te rozmowy prawda? one są bardzo filmowo robione. Wiesz, ten, ten taki kadr bardziej amerykański, jak to się mówi, tak? Że ten, ten, ten, no, od kolan w górę, jest, tak zwany, tak. że czasami jest zmiana kamery, że czasami jest pokazany, na przykład, nie, jak kamera pokazuje coś, pokazuje rękę, pokazuje zupełnie z innej perspektywy. Rozmówcy to się zmienia. Oni A ten próbowali ta tak robisz, że na widziałeś. Oni to próbowali zrobić, tylko na przykład nie wpadli na to, że jak na przykład mam pancerz wspomagany na sobie, to ta kamera mi będzie siedzieć w plecach. Tak. Zresztą ja tutaj widziałem, że gdzieś jakiś krzak nagle przechodzi przez ciebie, wiesz, transparentnie, tak wiesz, z jednej strony, tak jakby przez oko, tak stanąłeś w takim miejscu, że tam krzak tak. rośnie Albo na przykład ty, i on w kamerze się przesuną Oni na przykład też nie zatrzymują czasu gry, więc na przykład może być jakaś bardzo dramatyczna scena i ty gadasz i w tym momencie jakiś wieśniak ci za przechodzi po prostu środkiem. <laughs> Mi się tak zdarzyło już tak, tak Ale to chyba nawet w Wiedźminie, bo takie sceny były, czy, czy w ogóle w jakiś takich... Ale no to, nie, to, może, to może... Się, może się czepiamy, natomiast, tak. natomiast ogólnie ja mam takie poczucie, że, że im strasznie, że, że, że te zmiany idą w różnych kierunkach momentami bardzo losowo. Pewna rzeczy, mm -hmm. jeśli chodzi o grafikę, to tu jest rzeczywiście są, są tak. pewne postępy i e, trzeba też przyznać, co dla mnie na przykład było dużym, co jest dużym plusem. Wreszcie jest to, co, to, to, co mm, Anglicy czy Amerykanie nazywają Sense of place, to znaczy. Mm -hmm. e, bo nie wiem, czy rozmawiałem z tobą na ten temat, natomiast na pewno rozmawiałem z Benkiem. E, wiesz, jakie jest? Znaczy, inaczej, ja uważam, że Bethesda popełniła zasadniczy błąd przy trójce. Natomiast jakby ciężko było z tej sytuacji znaleźć jakieś lepsze wyjście, to znaczy. Wszyscy narzekaliśmy na to, że to wszystko jest takie budowane z klocków że to wszystko mhm. jest takie strasznie, um, strasznie generyczne, że są korytarze pomalowane w fabryki i w te takie powtarzające tak. się assety. E, natomiast tak się stało dlatego, że, że Bethesda po prostu strasznie nie chciała, żeby ktoś nazywał to Oblivionem z bronią e, i żeby i chcieli, oni chcieli dołożyć wszelkich starań, żeby przenieść właśnie te wszystkie e, klocki, kafelki, e, elementy układanki izometrycznej z Falloutów pierwszych dwóch mhm. e, do silnika 3D. Tylko jakoś, nikt nie wiem, albo po drodze na, na to nie wpadli, albo wpadli, spanikowali i stwierdzili, że zrobimy to bo tak czy inaczej że taki sposób budowania świata absolutnie nie pasuje do grafiki 3D do, do, do konwencji shootera i do, do strzelanki na przykład Niektóre na przykład muszą być dosyć wysokie i tak dalej. Że e, tak, poza tym to tak. Musi, to one muszą być organiczne, one muszą mieć bardziej organiczny wygląd. To, to musi, to musisz mieć wrażenie, że to miejsce kiedyś miało jakąś funkcję, że to była jakaś historia, że tu się kiedyś coś działo i tak dalej. I to w czwórce jest. Jak wchodzisz, mhm. to, to przynajmniej do tej pory miałem takie wrażenie, że jak wchodzę... Przecież czasami jest tak, że te fabryki nie wyglądają jak fabryki, że w środku po prostu nie wiem, że to jest kwestia tego, jak oglądanie jest przestrzeń, że wiesz, że jak ja bym projektował przez nie, fabrykę, to wydaje mi się, że na przykład ma maszyn bym tak nie ustawiał, albo na przykład rusztowania bym w ten sposób nie, nie ustawił. chociaż... Aha, się takie miejsca. Znaczy, wierzę. chociaż, wiesz, to jest kwestia tego, że tak naprawdę w rozgrywce, szczególnie kiedy właśnie grasz w Fallout 4 bardziej jako shooter, nie? Bo ten VATS jest takim dodatkiem, on jest świetnym jako taki... Znaczy ja z niego korzystam bardzo często, prawdę mówiąc, no ale to już chyba... No, ale, ale, to... Ale, i, ale to jest też tak, że jakbyś po prostu gdybyś był zmuszony, prawda, Grać w ten, w ten grę jako shooter, to jakby gra nie każe cię z tego powodu, bo ja na przykład pamiętam, że w, w, poza tym, że fatalnie się strzelało w trójce, w ogóle ta celność i tak dalej, ona była nadal liczona RP-owo. Nie? Tak, znaczy, tak, nie liczyło tak. się ten, tylko było rzeczywiście no, tak. Te, te, te, te... Teraz masz uśrednione statystyki. To, w dokładnie. To, to tam jednak e, strzelanie poza wadcem to była ogromna marno to, to było marnotrawstwo amunicji. Po mhm. prostu, żeby trafić gościa, który ci biega, skacze i tak dalej, to po prostu pięć naboi zamiast tego jednego. Tylko y, strzał z wats, i tutaj też wats y, nie, nie zatrzymuje czasu. Więc jakby też jest. Y, nie ma czegoś takiego, że sobie robisz pauzę, możesz sobie przemyśleć tak, taktycznie, tak to musisz nadal podejmować decyzje. Oczywiście w zwolnionym tempie, ale zdarzają się takie sytuacje, że goni cię kilku gości, włączasz tego wats, i nagle I ci się kamera zaczynasz gdzieś, zaczynasz u, wybierać, na, na, na kimś innym no. ci się lokuje, no nie? A I teraz też. znaleźć tego gościa, którego chcesz zalokować, nie pierwszy, na blisko. przykład tak, tak, to jest ciężkie. Dlatego czasami po prostu, jak masz na późniejszym etapie miniga, i tak dalej, to trzymasz spust, i ci sami biegną pod lufę i, i, i y, y, kiedy po prostu strzelanie nie wymaga od ciebie tych punktów akcji, to wiesz, to jest ciągłe. Czy, bo jednak wAT korzysta z tego starego systemu, czy mamy punkty akcji, zaznaczamy, to kończą się punkty akcji, musimy poczekać, aż nam się pasek załaduje, a tu nie. To po prostu cały, cały czas trzymamy ten palec na spuście. Tak, i to, poza tym jeszcze, jeszcze do tego jest jakby jest w ramach tej, tej unifikacji, tego tego, tego, tej, tego kumulowania różnych, różnych aspektów, jeszcze punktu akcji są robią tutaj za wytrzymałość, w sensie za staminę, czyli tak. one się na przykład zużywają podczas biegania. Tak, tak, W czasie rzeczywistym również, także to nie jest jakieś strasznie złe, nie. No właśnie tak też pomyślałem, że w sumie to rozwiązanie nie jest nie jest najgorsze. No i właśnie a propos tych pamięć, mi się wydaje, że one są tak zaprojektowane, żeby to takie strzelanie, takie granie jak w takie powiedzmy, Call of Duty było możliwe, czyli gdzieś tam chowasz się, za, z, z zstrzymasz za węgła, gdzieś tam idziesz... A propos idziesz po Call of Duty, zawaniu, to mam wrażenie, czy... że niestety, znaczy w sensie, um, to chyba um, boty zostały zaprogramowane, tak, żeby rzucać granatami, tak jak jedni z lepszych graczy w Call of Duty, bo <głos> no, no, no. celność mają zarąbistą i po prostu timing jest idealny zawsze tych granatów i oni potrafią rzucać z tak dziwnych pozycji, w sensie, jak jest, są, du są duże różnice w wysokości, czy oni są niżej, czy ty jesteś wyżej. Prawie zawsze, zawsze dostaje granatem. Nie wiem, tak znaczy wiem, jak to zrobić to jest po prostu oszustwo. Pani, <grym> przenika się przez ten. Zresztą ta gra oszukuje w, w, w, w takich drobnych elementach. jak na przykład e, kazałem mojemu kompanowi wejść na windę ze mną i zamiast on obkrążyć, wiesz. To on się tak jakoś tak ociera, ociera, ociera bateriarkę, a nagle tak wiesz, pum i przeszedł. To jest taka jakby sztuczka magiczna, gdzie po prostu chcesz włożyć coś do butelki i, i robisz to w taki sposób, że gdzieś pocierasz o to szkło butelki, nagle nie wiesz w którym momencie, i nagle ten, ta rzecz znajduje się już w środku butelki. Nie? No biorąc tak... pod uwagę, że wiesz, jak masz na przykład taką, um, jak masz taką małą windę, która wygląda na taką, gdzie jakby mieści się maksymalnie jedna osoba, która ma na przykład. A jeszcze jak ma pancerz wspomagany, to w ogóle zapomni, taka winda jest w stanie pomieścić dwie osoby, które mają ma pancerze wspomagane. Mhm. Więc musieli to jakoś załatwić. Tak. Czasami też jest robione to w ten sposób, na przykład, że taka osoba z tobą w ogóle nie wchodzi. Tak, bo tu, bo tu jest dobre to, że kompanii się nie gubią. Jeśli on jest przypisany do ciebie, że on ma z tobą podążać, to jeśli go, wiesz, e, to chyba, że go zostawisz, powiedzmy, zostań tutaj, stay. Ja nie wiem, wtedy stoi, ale e, to jest, ma rozwiązanie takie taktyczne, bo oni czasami po prostu potrafią wywołać wroga, gdzieś krążąc sobie zupełnie nie Bezmyślnie po, po terenie, ale yy, zauważyłem, że po prostu gdzieś tam pójdziesz, sobie i on może być daleko za tobą, ale później gdzieś tam pójdziesz i nagle on się pojawia przy tobie. Więc jakby jest na tej takiej niewidzialnej gumce. A wydaje mi się, że w poprzedniej części Fallouta to było tak, że jak gdzieś zostawiłeś, bo ci się gdzieś w drzwiach, no nie gdzieś wziął, to nie dań Boże, że gdzieś zniknąłeś na jakąś godzinę czy dwie, a on natrafi na jakiegoś, nie wiem, brat skorpiona czy coś w tym stylu, ginie. No i koniec, przechodzisz trup, nie ma no. I po, po kampanii. Więc tutaj po prostu dużo jest takich. Y, y, jak to się mówi, takich y, y, streamlinowanych elementów, no, no jest, tak, jest dla, trochę trochę takich drobnych Dla nowych, okej, okay. wiemy, że robimy grę dla, dla grupy ludzi, którzy wiedzą dokładnie, czym jest falat. Nie musimy im tłumaczyć, czym jest bractwo stali, czym jest to. Oczywiście te, te rzeczy w grze są, że po prostu ten y, mieszkaniec zagonał oczywiście przez te ostatnie y, 200 lat, kiedy wszystkie te elementy, które były we wszystkich częściach wcześniejszych falata się wydarzyło, on po prostu nie wiedział, co się dzieje, więc on jakby naturalny sposób zadaje te pytania. Taki Dla niego jest ta ekspozycja, ale, ale też widać, że zależy, żeby wychować kolejne pokolenie, szczególnie na tej ko generacji konsol. Ale to wiesz, no to miał... ja pewne rzeczy jestem w stanie zrozumieć i tu rzeczywiście to jest nie najgorzej rozwiązanie, natomiast e, ja mam wrażenie, że zakres tych wszystkich zmian jest straszliwie chaotyczny, na przykład po co było zmieniać e, w miarę sensowny układ e, poruszania się po menu P-boya? Mhm. A, który był robiony przecież na, na, na cyngle, tak? na, na, na, na obydwa triggery i na, na te, na bampery tak zwane. Po co zmieniać nagle układ poruszania się po, po tym menu, nazwijmy to, dodat tym podrzędnym, tak? na krzyżak w tym momencie. No tam są jacyś goście w tym quality assurance, którzy testują te rzeczy, którzy wymyślają, projektują, żeby to było jeszcze właśnie in bardziej intuicyjne I, i zawsze jest tak, że jak człowiek się przyzwyczaja do jakiegoś interfejsu, i później nagle miałem. Zobacz, trzy gry z serii y Dead Space i choćbyś, nie wiem jak bardzo chciał, oczywiście to nie jest tak, że każda z tych gier ma identyczne sterowanie. Zawsze coś tam, oczywiście te podstawy takie, wiesz, chodzisz lewą gałką, strojesz głową. No jeszcze by tego e, brakowało, żeby to tak, zmieniali, ale właśnie... Ale, ale, ale na przykład, szczególnie jak ja na przykład grałem w, na, na Xboxie w, w Dead Space, a później przychodziła, się na, na Playstation, gdzie nie triggerami się strzela, tylko bumperami. No taki po prostu jest Matko. na Playstation, się niewygodnie. To jest odwrotnie zrobione, ale, ale to jest wygodne, to ma sens, ha, no, to jest no, okay, inny pad. Okay. No, nie, i, i wiesz ten do ręki. I tutaj po prostu może też tak było, ale właśnie zapytam cię, Piotrze, czy, czy nie bulwersujesz się na te oceny takie właśnie wysokie, że tych czy można już w ogóle komukolwiek ufać, kiedy widzisz właśnie IGN daje 9,5, y, Jim Sterling 9,5, Polygon 9,5. No po prostu nagle się okazuje, że ta gra jest no, jakimś objawieniem, no nie? Że, że właściwie klękajcie narody, a Fala, y, Wiedźmin 3 to taka była tylko y, przystawka. No to musiałbym mieć, nie wiem, 15 na 10, no pewnie przesadzam, ale mhm. e, nie, no nie ukrywam, że mi się to nie podoba, bo owszem, o, owszem, e, jeśli chodzi o, powiedzmy, e, walory informacyjne tych recenzji, to wszystko się tam znajduje, tylko że to już jest na takiej sadzie a, wiecie, marudziłem na, na silnik Fallouta w, przy okazji Fallouta trójki, przy okazji, e, nie wiem, e, New Vegas, to teraz już nie będę marudził na te wszystkie, bo to są takie betesowe rzeczy, wiecie. Mhm. No nie, no to jest coś, co jest opatrzone numerkiem 4 i i nie widać, przynajmniej po ocenach nie widać, żeby zostały wyciągnięte z tego konsekwencje, że to jest, że to jest nowy silnik, że to jest nowy rozdział w historii tej serii, i tak. I, i, i to jest traktowane trochę jak takie dziecko na, nie wiem, niepełnosprawne, taki wiesz, mm -hmm. taki, taki lecją terrible. Że jest, a, taka tera to tera jest takie biedne małe dziecko, któremu trzeba przyznawać piątki, żeby mu nie było smutno, bo wiemy, że ono ma problemy itd., itd. No mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i w przypadku innych gier się nie stosuje takiego. Um, Takiego rozróżnienia. Jakby nie wiem, jakby ostatni MGS był fatalną, strasznie, totalnie złą grą. To tylko dlatego, że to jest ostatnia gra, Kojima, on nie dostawałby wysokich ocen. A to mam wrażenie, że, że, że dla Fallouta została jakby wydzielona taka nisza i, i taka osobna kategoria oceniania. Bo mówię, nawet jeśli, jeśli znajdują, się te, znajdują się te informacje, no wiecie, jak to jest Fallout, co Fallout. I jest, jest, jest chwila marudzenia hmm. na to, że, że postacie sztywne, że scenariusz hmm. beznadziejny. I tak ale tak, w ogóle tak jest, też mało jest w ogóle tko, takich kontrowersyjnych rzeczy na przykład w fabule, nie? W tym świecie. Nie? Czy, czy, ja, czy ja tylko takie odnoszę wrażenie, czy po prostu jakoś jest taka bardzo politycznie poprawna? Oczywiście jest różnorodna, ale ona jest taka różnorodna od, od linijki, że, że tam nie ma po prostu... że Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby yy, o falaucie tym 4 były takie gorące dyskusje, jak były o Wiedźminie 3. Że ja nie, w, nie wyobrażam sobie, żeby ta gra wywołała takie dyskusje. Ale wiesz, wiesz dlaczego? Co? Zacznijmy od tego, że w, i to jest jeden z też z poważnych zarzutów w stosunku do tej gry, że ta w, gra nie porusza żadnych ważnych problemów. A w tej grze, jeśli chodzi o, o nasz wpływ na to co, to, to, co robimy w ogóle w tym świecie, to jest chodzenie, strzelanie i przynoszenie przedmiotów. Mhm. Nie, nie mhm. wiem, czy ty miałeś kiedykolwiek jak, jakiekolwiek inne e, typy zadań w tej grze, ale ja na razie... Poza, poza jednym zadaniem z psem, o którym już rozmawialiśmy, które było nawet sympatyczne, ale też de facto sprowadzało się po prostu do chodzenia po śladach i sprzątania wszystkiego po drodze, co się napatoczyło. A ta gra nie oferuje nic, przynajmniej hmm. nie, wiem, nie, nie wiem, ile masz godzin na licznik, ja mam chyba, nie wiem, dwadzieścia, może prawie już trzydzieści. Ja, ja, no coś ko tego, 25. Um, ta granica za, mi nie zaoferowała nic poza strzelaniem do potworów i zbieraniem przedmiotów i przenoszeniem przedmiotów na miejsce. No i oczywiście swobodną eksploracją, która jest rzeczywiście bardzo fajna, ale w, tak, w porównaniu z innymi jest... grami, które znamy, które wyszły już i które są fantastyczne, no ten poziom jest naprawdę, to jest najniższa poprzeczka, jeśli chodzi o to. Nie ja ubolewam, że w ogóle naprawdę odeszli niemal całkowicie od nieagresywnych sposobów rozwiązywania spraw. Jest kilka, naprawdę kilka tylko takich e, sytuacji. Znaczy, sytuacji, w których możesz na przykład wykorzystać swoją charyzmę, jest więcej, tylko że ona się tak przydaje do tego, żebyś, nie wiem, e, mógł za, za lepszą cenę odkupować towary, czy na przykład za lepszą sprzedawać. Albo to, nie przekupować kogoś pieniędzmi, na przykład. Albo kogoś nie szukać, tylko przekonać kogoś. Ale naprawdę, bo ten system rozmów, no nie o którym mówiliśmy, że, no tak, przez to, że bohater nie jest no mrukiem, to nie ma dialogów wypisanych w całości na ekranie, przez to wydaje się, że ten system jest bardzo uproszczony, bo on jest przypomina właśnie taki bio. Roski, system, w którym wybierasz koncepcję tego, co chce powiedzieć i. Rozwija się już w wypowiedzi, i to ma taki sens, że po prostu, no gdzie miałbyś, wiesz, raz czytać tekst, a później jeszcze raz go słuchać, nie? To by było takie kontraproduktywne, nie? Szkoda czasu. Więc oni idą w ten taki system właśnie masowyktowy, że wybierasz tylko, wiesz, kątem oka, szybciutko, wybierasz, w jakim kierunku chcesz iść z rozmową, żeby ta rozmowa się płynnie toczyła. I to ma sens, oczywiście, ale właśnie to jest to, że te, te momenty, w których wykorzystujesz na przykład charyzmę, czy inteligencję, tak naprawdę sprawdzają się do tego, że masz podświetlany Specjalny, specjalną opcję dialogową i ona jest ze względu na poziom trudności posiada na żółto, pomarańczowo lub czerwono tak. i, i wybierasz to. I, I oczywiście w ten sposób możesz zakończyć misję. I mi się wyda zdarzyło tylko właściwie raz czy dwa razy zakończyć misję, w której rzeczywiście wydaje mi się, że miał, musiałbym walczyć z, z kimś, a go przekonałem do tego, że coś tam źle robi, muszę ci tam, wiesz, aresztować. O. Uh -huh. I on mówi, no nie, co ja zrobiłem? Bum, strzał w łeb, no nie. I skończyło się tak samo po prostu, że trup jest, tylko że to nie zginął z mojej ręki, sobie, tylko tak. pióro tam czy słowo silniejsze od miecza i tak dalej. Więc to jest, zbyt poszli po prostu daleko od tego elementu. I to też jest związane z tym, że po prostu tak ten system uprościli, że nie ma takich wspaniałych perków, bo one są oczywiście, że jest lady killer i tak dalej ale ten Lady Kieran, on się rzeczywiście znowu przydaje tylko do tego, żeby handlować z kobietami, bo handlując z kobietami, one dają ci większy upust i tak dalej. Więc nie ma po prostu tego takiego prawdziwego elementu RPG, który by pozwalał ci grać na przykład, nie wiem, gościem, który ma wiele werencji, jeśli chodzi o broń, ale to jest super inteligentny, super wygadany i w ogóle może być przystojny, ale jest gdzieś, nie wiem, słabeusz, no nie, i, i właściwie dźwigać nie może, bo go plecy bolą i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co mi chodzi? Tak, Czy tak. No, przecież, w tej przecież... grze nie możesz grać po prostu... Yy, jak w starych falloutach. No. Nie, nie, nie. No Tutaj, tutaj ewidentnie jest nastawienie na, takiego, na, na coś takiego, żeby ci się dobrze i przyjemnie grało i cały czas jest, jest takie poklepywanie po pleckach, no bo możesz przecież, bo z racji tego właśnie, że te profity czy perki zostały zintegrowane tak naprawdę z podstawowymi umiejętnościami, ty, możesz, ty wydajesz przecież te punkty na te umiejętności tak samo jak na te perki, więc, mhm. a, więc de facto możesz sobie wszystko wymaksować. Mhm. W ramach, może ja, w, ramach, w ramach kontrowersyjnych... pierwszych kilku poziomów możesz sobie, wiesz, podciągać. Ja, ja na przykład nie podciągałem sobie charyzmy, bo mhm. w ogóle miałem, m może to też tłumaczyć, dlaczego, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, dlaczego jest ogólnie tak mało punktów na starcie. Nie wiem, czy też miałeś coś takiego. Ja, jest ja miałem bardzo wrażenie, mało, że jest mniej, tak, ja więc co niż... jest grane, ale później tak. ten system rzeczywiście się na, na zasadzie polega, że później te, te punkty możesz sobie dodawać, nie? I to się bardzo szybko jakby wyjaśniło, ale na, na początku powiem, kim ja gram? tutaj... Na co ja mam te punkty <śmiech> wydawać? Tu mam Dokładnie jeden, tu mam, trzy, mam, trzy, tu mam wieś, dwa. Sła, Słabym głupkiem, który wygląda ok ale ma po prostu fatalne szczęście. <śmiech> na trzy? przykład, to tak. Jest mam... po prostu, no, ale później to się oczywiście zmienia. Tylko widzisz, właśnie o tych kontrowersyjnych rzeczach pamiętasz, ten taki słynny moment, co zrobić z Megaton, nie z tym miastem. Tak, tak. Czy... Czy wysadzić, czy nie wysadzić, I, i wiesz, i, i kurczę, i nagle, jeśli zdecydujesz się w jedną, drugą stronę iść, wiesz, to jest grzejd, o tym można rozmawiać. To jest, to jest konwersja, ja mogę zapytać się, dlaczego to zrobiłeś, i wiesz, bo to, bo tamto, nie? A tutaj, naprawdę, gdzieś tam chyba ta polityczna poprawność, która się wiąże z tym, że oczywiście już na początku wybieramy, czy kobietą, czy mężczyzną, chociaż, ta, ja to mówię polityczna poprawność, ale ja moim zdaniem to w nie przeszkadza. No, w, w takich grach akurat, czy grasz kobietą, czy mężczyzną, to powinno być oczywiście, wiesz... Od, Do wyboru. Od, od, nie, od, akurat ta. jakiejś, że tak powiem, um, opresji, mhm. takiej... Taki... Uh, czy, czy, czy takiej natarczywości, jeśli chodzi o polityczną poprawność? Na razie nie odczułem, ale może po prostu nie, nie myślę o tym nie, ale przy, przynajmniej nie zauważyłem, nic mi, nic mi takiego, wiesz, co podnosi no, pod nie Bo ta gra jest. Bo generalnie gender, gender neutral. No tak, tak ona jest taka dosyć w, tak. Nie ma czegoś takiego, na przykład w Madmaxie, no nie wiesz, ten podział między mężczyzną a kobiety, no nie że kobiety to jakieś tam niewolnice rozpłodowe i tak dalej. Że widzisz po prostu to, no nie? Że to, no. to może być kontrowersyjne, że, że, że masz po prostu jak w tym najnowszym, no nie w Fury Road. Mad Maxie, no nie, że wiesz, ewidentnie, no nie, kobiety i ewidentnie mężczyzn, no nie, że to nie ma, nie ma tam w ogóle absolutnie żadnego znaku równości, na, na, ża na żadnym etapie, nie? Oczywiście tam jest Furiosa, która właściwie mogłaby, jest takim archetypem trochę takiej mężczyzny właściwie, który ratuje te, te kobiety, jak jakiś bohater, no ale to, to jest taki jedyny element, taki, taki, A tutaj nie ma, to jest taki posapolityczny świat, nie, który jest właściwie, no, tak jak mówisz, Mało czasami jest tej, tej, te, tego post-apo, ale mimo wszystko, mimo wszystko ta gra wciąga. wciąga tak, absolutnie, no, wiadomo. I chce się grać. Dostaj... Te 30 godzin czy 25, które mamy, to jest, to jest właściwie taki początek, wciąga, prawda? Niewątpliwie tak, natomiast mówię, no, jeśli biorąc pod uwagę, ile jest gier do wyboru, to ja bym się zastanowił. A no, jeśli ktoś szuka RPGa? No jeśli ktoś jest miłośnikiem falauta to w ogóle nie musi nas słuchać tak naprawdę. no tak Obowiadły ale ale, kupi, ale... Zdecydowanie warto, że pojawią się, patrzę, pojawią się mody przede wszystkim, bo mody, i to jest też ciekawostka, że te mody na przykład na, nie wiem jak to będzie rozwiązane i jak to będzie wyglądać i jakiego będą to typu mody, ale one się też pojawią na konsolach. I przede wszystkim na Xboxie, no nie? to będzie najpierw. Tam na, na PlayStation może coś pojawić później. Wiadomo, że na, na, na PC to już chyba teraz można coś ściągnąć i tak dalej, więc... Ja nie ja wiem, czy nie ten jak już jest udostępniony, może może jest. Nie no, nie ale mogę się założyć, że są ludzie, którzy potrafią grzebać w tym kodzie i wyciągać tam rzeczy bez, bez potrzeby, bez jakichś tak specjalnych narzędzi błogosławieństwa, no nie? Bethesdy. ale ale no to, to ta gra oczywiście będzie się rozwijać. Na pewno będą jakieś dodatki, na pewno będą jakieś rzeczy. Całe szczęście i ja nie widzę na razie tej możliwości, bo, bo nie sądzę, żeby to było ten, nie jest to gra z mikropłatnościami. Pomy, można by pomyśleć, że przecież są te surowce, jest to budowanie na no niej i tak no, dalej. Mogliby wprowadzić jakąś taką mikropłatność, że z, od razu kupujesz jakiś super surowcy i możesz z nich budować super, na przykład, nie wiem, domki w tej swojej... No To, na to, jest, to jest zasadnicza wada na przykład właśnie tego MGS, -a, bo Konami sobie zrobiło taki system mikropłatności, bo to oczywiście też nie musisz z tego korzystać i zasadniczo, nie, zasadniczo to nie jest potrzebne, ale jeśli bardzo chcesz, to no właśnie. To można kupować w ten sposób. Więc za to chwała, że oni zrobili jednak taką grę, która od początku do końca w całości została wydana, zaprezentowana i, i no, będziemy mogli jeszcze wrócić do Fallout 4 w sensie podsumować tę przygodę i wtedy może doznamy jakiegoś olśnienia i poznamy sekret tych wszystkich recenzji, bo jak na przykład słyszę, że Jim Sterling mówi, że dla niego to jest gra, gra roku, bo, bo znalazł... Nie wiem, farbę różową do, żeby, do Power Armora, żeby sobie go pomalować w ten kolor. O matko, jest cała mieszalnia farb, jest taka <tukasz> tak, alokacja, więc sobie tam więc... rzeczywiście, możesz <tukasz> sobie zrobić taką farbę, jak nie znajdziesz super. Dokładnie, no ale to jest wiesz, to jest taki wyznacznik tego, że to, to, ten poziom kustomizacji yy, te, te możliwości zmiany i tak dalej to jest dla kogoś ważny, istotny. Tak, tak oferuje ten element, tak. Ale dla nas na przykład takich ludzi, którzy gdzieś ten świat jest ważny, gdzie jest ta fabuła ważna, gdzie są te postacie ważne, to jest tak, że są, ja mam mieszane uczucia, niemniej ja jednak uwielbiam tego typu gry i nawet jeśli na przykład nie, nie rozumiem, dlaczego te oceny są takie wysokie, to ja na przykład nie uznaję tej gry za tam średnią i tak dalej, że to jest naprawdę cały czas bardzo dobra ta gra i, i, i, i mnie wciąga ja się Świetnie, świetnie bawię, mimo że to jakieś tam zastrzeżenia zawsze można, można Nie, no właśnie mieć. To, to jest, powiedzmy, to jest dosyć, dosyć osobliwe w przypadku Fallouta, bo nawet te poprzednie Fallouty też były wciągające, mimo właśnie dziur fabularnych, mimo, mm -hmm. znaczy Fallout 3 konkretnie, tak, bo New Vegas był robiony jednak przez Obsidian i tu, był, i tu było widać skok jakościowy, jeśli chodzi o, no owszem, silnik był taki sam, ale tak. oni na tym silniku potrafili zrobić dużo więcej niż, e, niż Bethesda, bo po prostu mieli znacznie większą wyobraźnię, jeśli chodzi o przede wszystkim, przede wszystkim jeśli chodzi o scenariusz i przecież oni nawet, nawet w ramach tego silnika potrafili robić bitwy na dialogi. Tak. Nie było tego super dużo, ale wszystkie, które były, były zarąbiste. I mm -hmm. były i w podstawce, i w dodatku. Natomiast, natomiast Bethesda, Bethesda to, to są tacy, o, nie wiem, czy można ich nazwać ostrożnymi rzemieślnikami, ale zdecydowanie brakuje im finezji, brakuje im fantazji, brakuje im, moim zdaniem brakuje im pewności i po tych, że tak. to widać. Brakuje im pewności, brakuje im rozmachu, jeśli chodzi o wizję. Oni by bardzo chcieli Widać, że by mm -hmm. bardzo chcieli nawet momentami się, widać, że się bardzo starają, ale po raz kolejny nic im z tego nie wychodzi. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, że, że, że można nad, nad, nad tą grą spędzić wiele godzin i, mm -hmm. e, i samo łażenie po prostu włóczenia się po pustkowach tak? daje, daje pewnego rodzaju frajdy. no Ja nadal to robię. Natomiast, natomiast um, w, jeśli bierzemy pod uwagę to, że mamy rok 2015, to ta gra stoi w miejscu. Mm -hmm pod wieloma względami, pod, pod bardzo wieloma względami i tak mówię, no tr trudno jest Howard jakby... nie jest takim wizjonerem, który nie jest, to nie jest Chris Avalon, czy, czy, czy to nie jest to, nawet zdecydowanie to Fargo, nie Fargo, można jakość. To, to, to nie jest zdecydowanie ta jakość, jeśli chodzi o osobowość, tak? no, Nikt nie każe mu być, wiesz, ekscentrykiem a Kojima, bo on, bo Kojima też ma mnóstwo swoich wad i tutaj to można by też wymieniać równie, równie dużo um, wad, co zalet, natomiast um, natomiast właśnie Ciężko, ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Ja ci mi się wydaje, um... że po prostu on, on już już atmosfera w jakichś tak, pracuje się w takich wielkich studiach, które są po prostu jedną częścią wielkiej korporacji, no nie pozwala chyba na taką ekscentyczność, że Kojima to jest taki... Ale sobie pomyślisz, jakie rzeczy na przykład były w Falloutach, właśnie tych starych Falloutach, no kiedy to były inne czasy, 20 lat temu inaczej, inaczej się podchodziło do tego. Nie było na przykład problemu, żeby, żeby grać na przykład rozkopywać groby. I, I zabijać i, dzieci. I zabijać dzieci. I <śmiech> za to były nawet takie określenia w sensie, no nie Grave Digger czy Child ch killer, killer, tak, tak, był, tak, dokładnie. Osobny, tak, I to tak. było jakby częścią świata, no nie? Bo mogłeś robić wszystko, co chciałeś, i nawet jeśli to były takie kontrowersyjne rzeczy. No e... ale właśnie widzisz, no moim zdaniem, na przykład, to jest wyróżnikiem w jakimś tam sensie gier AAA to znaczy, ja nie mówię, że oczywiście, że nie widać tego rozmachu w Falloutie, że to, że to nie jest gra play, bo jest, bo widać, natomiast, natomiast um, to nie jest tylko rozmach audiowizualny, znaczy powiedzmy wizualny w przypadku Fallouta, bo audio to zdecydowanie nie, um, no, chociażby właśnie w tym ostatnim MGS-ie widać, że pewnych rzeczy po prostu nie dałoby się zrobić, jeśli chodzi o... E, w przypadku gier z dużo mniejszym budżetem, tak? E, prosty przykład, nie wiem, czy, czy, czy miałeś okazję korzystać w MGS-ie piątym z pistoletu na wodę. To jest Nie. głupie śmieszne i śmieszne i głupie i śmieszne. Ale on się A, przydaje pewnie w tym On momencie. się, słuchaj, on się bardzo przydaje. Pisolet na wodę w tej grze jest lepszy niż ładunki wybuchowe. Tajne, bo tam jest taki koleś, człowiek pochodnia z, z fantastycznej czwórki. Ale to już pomijam, że, że da się go, tylko musisz ten pistolet wymaksować, da się go ugasić tym pistoletem, oczywiście jest to strasznie trudne, ale da się ugasić i sprawia mnóstwo frajdy, ale mhm. słuchaj, do samego tego pistoletu jest dorobiona mechanika pod tytułem, e, możesz tym pistoletem na wodę, oprócz tego, że psikać na przykład na ziemi i zwabiać, zwabiać strażników, możesz, możesz psikać tym pistoletem w urządzenia elektroniczne. i w tym momencie one wybuchają po jakimś czasie, po prostu je zalewasz wodą, jest, są iskry i tak dalej, natomiast Natomiast możesz na przykład również niszczyć instalację. Tylko przy czym to nie zrobię tak łatwo, że wiesz, no masz jakiś blaszany pojemnik i psikasz na niego wodą ją wybucha. Nie. Musisz znaleźć kratkę wentylacyjną na tym pojemniku i strzelić dokładnie w tą kratkę, czy jak masz na przykład ten, wiesz, tą satelitę, czy jakieś tam inną taką stację nadawczą, to musisz ją obejść dookoła albo wejść na sam dach, zobaczyć gdzie jest ym, ta kratka wentylacyjna i dopiero ni na nią, ni wiesz, psiknąć dokładnie w jej kierunku i w tym momencie zac zaczynają się tam sypać iskry i, i to urządzenie po jakimś czasie wybucha. To mhm. Ten rodzaj obsesyjnej drobiazgowości w grze o takim rozmachu i grze tak gigantycznej, mhm. nie byłby, to coś takiego nie byłoby możliwe przy mniejszym budżecie. To jest po, I... po prostu ułańska fantazja. Tak, dokładnie. I to I to jest... Przykład czegoś takiego brakuje w Falloutie ja, ja, ja, ja, ja, ja, Czy znaczy Właśnie to jest to, że, że jakie rzeczy mogą być na przykład wprowadzone przez fanych i jakie, jakie jest ograniczenie tego, bo, bo, je, bo jednak wielbicieli takich zdolnych, którzy lubią grzebać w kodzie gry, lubią modować, fanów Fallouta jest dużo, więc ja na przykład, gdyby, gdyby te narzędzia pozwoliły na takie możliwości, to ja myślę, że oni by mogli spokojnie tworzyć Wiesz, dodatkowych scenariuszy, fabuły, jakiejś sytuacji. Wiesz, to no ale to tak, patrząc Tylko, właśnie, wstecz, czy, nie wiem, czy, czy mogliby wiem, mechanikę czy, zmienić, nie? Czy wprowadzić nie wiem, takiego pisma? Taki wiesz, pis co, oni, no, chyba, oni chyba prędzej będą zmieniali mechanikę i wprowadzali jakieś różnego rodzaju przedmioty, bo to jest prostsze mimo wszystko. Zobacz, że ile lat minęło od wydania New Vegas, i tak naprawdę, o ile mnie pamięć nie myli, to niedawno pojawił się jeden dodatek fabularny, taka mini kampania zrobiona przez fanów i ona jest średnio słaba. Mhm. Także to po prostu, to wiesz, fanbase jest duży i wiesz, i są fora, dyskusyjne tam ludzie gadają, nie gadają, co oni nie robią, w, w tak. trakcie czego to nie są, ale parę lat to tych gry minęło i nie pojawiło się tak naprawdę. Nie zostaliśmy zasypa zasypani wie, jakimiś kampaniami. No bo to też jest, wiesz, ambicje i, i jakie zaangażowanie fanów, może być No wiadomo, nigdy wcześniej nie robili ale... czegoś takiego i wiesz, tak, ale to jednak jest mięśniczy profesjonalizm, wiesz, ludzi, którzy zęby zjedli na tym, no nie? To, to, to są wiesz, to fantastyczni pisarze i tak dalej, wiesz, bo się tak czasami krytyk że coś może być słabiej, gorzej napisane i tak dalej, ale gdzieś tam y, to są ludzie, którzy naprawdę y, wiesz no, no, w, i tak są o klasę wyżej niż, niż grupka najbardziej zapalonych fanów i, i, i to Nie, no to, to tak. oczywiście, to oczywiście, że no. tak. No, tylko szkoda właśnie Oblivion, y, ten, y, ja. mm -hmm. obsidianu, że, że Chris Avalon odszedł. Więc jakby, nie wiem, New Boston czy coś tam tego, czy nie wiem, jakakolwiek mogłaby być kolejna wersja tego Fallout 4, się nie pojawi właśnie z nim, bo on przeszedł do, do, jak się nazywa to studio Larkin. A, e... jeszcze do innego, a nie Tak, tak to, jest, to jest studio, które jest odpowiedzialne za, za Divinity Original Sin. E... Larian, przepraszam, Larian Studios. Więc, w, no, w, pod koniec września zmienił, zmienił barwy a, a chyba odszedł w ogóle od Obsidianu, a to teraz tak patrzę sobie w Wikipedię, to już nawet w czerwcu gdzieś. Huh. Ale to po, po wydaniu Pillars of Eternity, tak? Tam się coś tak, tam się coś Tak, Pillars of Eternity to była jego ostatnia zniega. Właśnie to jest ciekawe, że... że, że ee, no. Smutna historia, bo ja kadr, uważam, że to, jest, to, to był jeden z pilarów. Nie, studia. oczywiście, że tak, to bez dyskusji. Nie. Ja czytałem Więc... różnego rodzaju wywiady z tym człowiekiem, i, i, i nawet jak oglądałem jego prezentację na GDC, to jest absolutnie fantastyczny człowiek, i, i nie wyobrażam sobie obsidianu bez niego. Mhm. Więc co, umawiamy się, Piotrze, że w, w, podsumujemy tę naszą dyskusję. Znaczy, w sensie podsumujemy dyskusję o Falloutie 4, bo teraz kończymy, ale w, w przyszłym odcinku nie wiem jak. Jak duża będzie ta gra? Kiedy uda nam się przejść? Bo nie każdy może sobie włączyć taki tak zwany tryb recenzencki no i nie, grać 60-70 godzin w tygodniu. To no nie jest żeby... tak, że możemy sobie zrobić urlop i 7 godzin dziennie jedziemy. Tak, no niestety, bo nie. nas na przykład embargo nie obowiązywało, ale, <grym> <grym> ale byśmy się nie wyrobili tak. Więc, no raczej nie. Raczej więc Piotr mówi, że można poczekać, chociaż fani Fallouta Yy, no, i tak No i tak wiedzą swoje. Jest, można to, wiesz, obejrzeć kilka filmików na YouTubie, można, można obejrzeć kilka recenzji, to, to myślę, że czy nawet, nie wiem, Let's Play, a pierwszą godzinę i tutaj dużo ci tak. nie zaszkodzi, jak obejrzysz, ja jak no, ktoś obejrzy i, tak, i wyciągnąć jakieś własne wnioski. Tylko też właśnie trzeba trafić do no dobry bo jak ktoś na przykład przez pierwszą godzinę będzie krążył po menusach, po mm, Eurogamer. Eurogamer tak. zrobił bardzo ładnego tak? Let's Play, pierwszą godzinę. Wydaje mi się, że, bo ja akurat oglądałem, wydaje mi się, że to akurat jest, że tam jest więcej niż godzina, tam są chyba ze dwie godziny nie, nie zrobił za dużo. Mhm. Nie zrobił za dużo, natomiast, natomiast przedstawił jakby tak w miarę sensownie te wszystkie, wszystkie nowe rzeczy i w no i wprowadził tak ogólnie w ten świat. Także mhm. to, jest tak, to jest Myślę, że, że jeśli ktoś nie grał, to ja, ja oglądałem i nie czuję się jakoś super zaspoilerowany. Nie, no bo ta, ta, ta gra polega na tym, że nawet jeśli coś, coś wiesz, to te odkrycie tego w, na swój sposób, no nie, jednak jest, jest też wyjątkowe. Ja, ja mogę powiedzieć, że jeśli ktoś szuka gry z otwartym światem, ale nie ma na przykład wyrywanych oczekiwań, na przykład po przejściu Więźnia trzeciego, czy, czy w graniu w taką grę jak Metal Gear Solid Phantom 5, 5, Phantom <laughs> 5 Metal Gear Solid 5, 5 Pain. Phantom Pain. Tak, 5 Pain. Tylko po prostu chcę troszeczkę w innym klimacie, ale też po prostu posmakować dużego świata, to, to, to Fallout 4 jest to gromadzenie, ale spokojnie można poczekać, spokojnie, jeśli gra się na PC, poczekać na te jeszcze dodatkowo mody bo mody, na przykład, które jeszcze bardziej upiększą tą grafikę, to... to, to, to Ale to trzeba pamiętać, że trzeba mieć sprzęt jeszcze do tego. Pamiętaj, tak, jak ktoś nie tak. ma tam, GeForce 9... C ja czekam wiem, 70, na jakieś takie bikini mody, nie wiem, czy pamiętasz, <śmiech> taki słynny pokaz bikini w Skyrimie. Ja czekam na coś takiego w nie, nie, nie pamiętasz? To nie, były nie te widziałem. wszystkie, to, tak, bo to są te takie... Różne... jakiś taki mod typu pretty faces i to było widać, że to było robione chyba przez jakiegoś Rosjanina, bo z... <głos> oni często takie zdjęcia robią, takich Aha. właśnie, takich onirycznych modelek, były? takich tak? strasznie, o, roz... takich z takim miękkim światłem. Mm -hmm, mm -hmm. To, to, to, to, no, to, dla ja mnie to było tandetne, to... ale spoko. Aha. Nie, to co ja widziałem, to po prostu były, wiesz, te, te seksowne stroje, znaczy seksowne kobiety w seksownych e, strojach bikini i oczywiście różne rasy, bo i były Elfy, orki, ludzie, tam koto jakieś podobne, ja nawet nie pamiętam jak się nazywa. Kajit. Te, to. Kajit. Tak, tak, tak. Kadit, więc, więc ja tutaj czekam, aż będą góle, supermutantki, <laughs> y, jakieś inne kobiety i tak dalej, roboty. Są synty. kobiety roboty. Tak. Sexy kobiety tak, roboty. Super. E, dziękuję Ci Piotrze serdecznie. A ja również dziękuję. dziękuję. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net. Lubić na Facebooku podcast Fantasmagiera dołączać i brać udział w, w rozmowach w grupie Fantasmagieria. I do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!